Cześć Szymanko, witajcie w 22 odcinku podcastu Trzech Muszkieterów. Przedstawcie się. Cześć, tutaj z tej strony Mateusz Siwiński z Katowic, do Was będzie mówił. I Kamil Demczyszyn, dalej z Bielawy. I a, ten, a ja zaczął jestem Oskar Machnowski z Warszawy. A dzisiaj mamy taki yy, nieco mniej standardowy odcinek? Mianowicie Myślę, że to będziemy... będzie nowy standard, tak naprawdę, bo zmieniamy tak. trochę formułę. Zrobiliśmy rebranding przez ten pół roku, kiedy, kiedy nas nie było. Powiedzmy też tak. o tym, że zmienia nam się logo. Tak, na, tak. Więc zmienia się też trochę sposób y, prowadzenia podcastu. Mam na, mamy nadzieję, że w następnych y, odcinkach będą y, bardziej nawiązywać do, do jakiegoś jednego tematu, a nie będą tak rozrzucone jak e, nawóz po polu. Wybraliśmy najgorszy moment, żeby wprowadzać nowy ład, nie? Tak. O tam wszyscy wprowadzają, wprowadzamy i my. Bawmy się tym. No, Okej. Okay. Dobrze. A dzisiaj um, mamy mówić o adaptacjach. Mamy jedną dużą adaptację do omówienia, mianowicie Dune, i parę mniejszych adaptacji, które każdy sobie przygotował coś bardziej własnego. Więc e, zacznijmy od tego wielkiego konia w pokoju. E, kto z was oglądał Dune? Nową w sensie. Ja, ja, ja widziałem, ja widziałem. I, i ja też oglądałem. E, a kto z kolei widział starą Dune? Ja, ja, ja widziałem, ja widziałem. Okej. Okay, to... I trzecie pytanie, kto z kto, nas czytał książkę? czytał książkę? Ja, Dune? ja, ja czytałem, ja czytałem. I, I też się zgłoszę, żeby nie było, że jestem wykluczony. No, czy to nie ja, było że ja przypadkiem 3 czwarte audio Audiobooka. E, tak, który zacząłem dzisiaj znowu. Oj tam, liczy się, to się liczy. Dobra. to może. Mamy, zresztą... mamy bardzo rozłożyste pojęcie o Dune. Ie. Może tak też w sumie skrótowo opowiemy, o czym jest Duna, bo Duna to jest w sumie e, science fiction, tak. Takie e, z, przez duże e S pisane. Tak, ostro w przyszłości w stosunku do naszych czasów. E, wydana książka została wydana w latach 60. przez Franka Herberta, który z mnie, który z wykształcenia był geologiem i po prostu zafascynowany e, wydmami, za dunami, które widział podczas jednej ze swoich wypraw. Postanowił napisać książkę o, o piasku. tak o piasku o piaszczystej planecie. Ale też bardzo się do tego przygotował, więc jeżeli chodzi o, o materiał źródłowy, to wszelkie pytanie odnośnie skąd na piaszczystej planecie tlen, woda, wiatr i inne tego typu rzeczy, to w książce wszystko jest wyjustowane. Skąd to się wzięło? To wszystko ma swój sens i wszystko się ładnie ze sobą spina. Tak. Poza tym książka też jest polityka fiction o nieustających kłótniach różnych rodów oraz czymś w rodzaju e, Nowego Testamentu. Like. Mhm. W sensie jest bardzo taka nacechowana religijnie i czuć taki, taki właśnie mesjanizm. Jest o... nacechowana religijnie, ale jest też trochę jakby, mam wrażenie, że negatywnie nacechowana religijnie, w sensie pokazuje manipulacje religijne. Nie, e, już... nie do końca, dlatego że e, główny bohater, e, kiedy przemawia, to nie mówi dialogami jak pozostałe postacie, tylko mówi takimi patetycznymi e, kazaniami jak no tak. to miało miejsce w, właśnie w Nowym Testamencie. I jak gdyby to, mm -hmm. co było do momentu jego pojawienia się, faktycznie było tam wyśmiewane i w jakiś sposób szydzone, ale potem jak gdyby ton powieści się zmienia i wszystko, co się dzieje już po tym, kiedy on e, faktycznie okazuje się być, o nie spoiler, okazuje się być e, głosem z, z, z innego świata, jeżeli dobrze pamiętam, tak to było przetłumaczone, to, to książka zaczyna po prostu bardzo e, mocno religijnie wydźwiękować i wszystko, co on mówi, jest bardzo takie. E, no dobra. Inspirujące o. Tak, ale powiedzmy też trochę może, o, bo oprócz tamtego, że jest główny bohater, i jest planeta, to jakby jest cała ta właśnie intryga polityczna i jakby. Wszystko rozkłada rozkłada się. Wszystko się um, toczy, znaczy nie wszystko, ale większość akcji toczy się na planecie, która nazywa się Arakis, która jest potocznie zwana Duno, e, i na której um, nad którą kontrolę pie, e, ma jeden z wielkich rodów obecnych w, nie wiem, w świecie po prostu, e, o którym mówimy e, i Dlaczego ten ród ma, musi mieć tą planetę w swojej opiece? Na Arakis jest wydobywana e, przyprawa. Przyprawa jest to jakby rodzaj takiej substancji psyfaktywnej. To jest narkotyk, tak. który zwiększa wydolność twojego mózgu. Daje ci tak, swój mocy. Tak. tak w dużym jest nazywana melanżem? Czy? Nie, w filmie nie pada ani razu stwierdzenie melanż. Dlatego wszyscy moi znajomi, którzy widzieli film, ale nie czytali książki, śmieją się z tego, że kiedy zasięgają po, po materiału źródłowy głowy pierwsze co, to ich uderza słowo melanż i się jest, wiecie, melanż. No tak. To jest dobra nazwa na narkotyku. No to, to prawda, jest to całkiem niezła No w filmie nazywa się przyprawą. Tak? Spice, jeśli się nie mylę Spice. po angielsku. Um, e, tak. No i były I... dwa filmy od Dune'ie. Tak. Pierwszy z 84 czwartego kręcony przez Lynch'a, mm -hmm. który nie dość, że jak już powiedziałem, książka ma dosyć mesjanistyczny wydźwięk, to Lynch w swoim szaleństwie jeszcze bardziej go uwypuklił i e, wrzucił na pierwszy plan tą, tą warstwę religijną. To mm -hmm. Ja oglądając film z osiemdziesiątego czwartego świeżo po przeczytaniu książki, cholernie nie wiedziałem na co patrzę, bo tam się takie cuda działy. Mhm, mm cudawianki. Jeszcze, jeszcze wiesz, byłem pamiętam głównego bohatera, czyli Kyle'a mm -hmm. McLachlana, e, w sensie aktora grającego głównego bohatera, mm -hmm. bardzo dobrze wspominałem z Twin Peaks i nie mogłem po prostu nie widzieć agenta Coopera e, w wiecie, stroju bezdomnego. Mm -hmm. Coś w tym jest, że trochę też śmieszne są te stroje, ale... Hmm. Jeśli dobrze pamiętam, to pierwszy film, ten, o którym mówisz, e, miał inne zakończenie i obejmował tak jakby całą historię z pierwszej książki, czyli tak jest. z tytułowej kończył, Diody, tak? tak, kończył się lekko przed ksi zakończeniem książki. Tak, i kończył się chyba inaczej, w sensie był, był zmieniony w stosunku do książki, tak. po to, żeby nie mieć jakby furtki na sequel. Tak e, tak natomiast Pytam obecna jest... część, jak wygląda? Właśnie, jak się... Obecna e, część, się więcej... w połowie? No, mniej więcej w połowie, tak. Uh -huh. um, tutaj chyba ciężko będzie mówić bez spoileru, więc chyba możemy po prostu powiedzieć, że mówimy ze spoilerami i tyle, uh -huh. nie? Ci, którzy chcieli, których to interesowało, już obejrzeli ten, ten no, film. Zanim, ale... zanim, to wrzuci, zanim ja to wrzucę na YouTube'a, to wiecie, minie tak, tyle tak, czasu, tak. że ten film zejdzie z afiszu. Tak, dobra. W każdym razie y, film kończy się mniej więcej w momencie kiedy główny bohater Paul dołącza do fremenów. tak? Zostaje była cała, cała ta akcja kiedy próbu, próbują e, zniszczyć e, RUD, e, Jezus Mary jakoś się nazywają e, RUD, e, o, atrydów, o, atrydów, e, a e, Teraz się zgubiłem sam w swojej słowie. Tak. Próbuje, próbowali zniszczyć e, Rutatrydów, był wielki najazd. E, Pol ucieka i udaje mu się uciec i dołączyć do Fremenów. Tak jest. Poznaję swoją e, przyszłą konkubinę Hani, Chani. Tak. Ja będę mówił tak, jak czytałem. Jak jest napisane w książce, więc uh -huh. e, szczerze nie skupiałem się nawet, jak wymawiałem ich imiona w, w filmie jednym, uh -huh. a nie drugim, więc spotyka e, Hani, dołącza do, do e, grupy my... czy Stidlara i, i na tym się kończy. Mm -hmm. Tak. Um, swoją drogą. To może zacznijmy od tego. Um, podobał ci się film? Nie, nie mogę zapytać Kamila, no bo nie oglądał go, ale e, czy ci ci, tak mam... się? Tak, po prostu. Mm -hmm. Tak. W sensie jak gdyby. To jest film porównywalny trochę y, ogromem do władcy piersieni, więc. Mhm, Jak gdyby musisz tak. znać jakąś podstawę, żeby w ogóle do niego przysiąść i będzie monumentalny, nie? Przygniecie cię, ale w sumie był, był całkiem dobry, mam kilka uwag do niego, oczywiście, mhm. eee, ale, ale poza tym był spoko. Na pewno był lepszy od poprzedniego filmu yy, tego reżysera, czyli yy, Blade Runnera. A, okej, okay. że się wtrącę. Czy siadając do Władcy Pierścieni musisz znać jakkolwiek kolor? Tak szczerze mówiąc. Trochę tak. W sensie... Wydaje mi się, że warto wiedzieć, w sensie yy, dużo szybciej złapiesz o co chodzi, jeśli masz jakąś podstawę. W sensie, w sensie możesz, nie, musisz, nie, nie musisz nawet czytać książek jako takich, ale musisz przynajmniej yy, more or less wiedzieć, yy, czym jest Władca Pierścieni, czym jest Śródziemie no, i tak. tak dalej, nie? Tu jest, tu to jest tak i... samo. Władca Pierścieni jest takim fajnym właśnie przykładem, chcę, że, że wejdę w ten temat, który mm -hmm. pokazuje na przykład, że jest puszczany tak wiele razy, że na przykład ludzie, nie wiem, jako przykład biorą na przykład swojego tatę, który w zasadzie też zna bardzo, już w miarę dobrze lore z się to mm -hmm. znając tylko ten film, oglądając go już no 10 razy, nie? No, no i -hmm. Diona jest takim pretendentem do bycia po 20 latach następcą Władcy Pierścieni, wydaje mi się. Też okay. mi się wydaje, że troszeczkę tak. Że bo w to też celowała, nie? Mm -hmm. jak troszkę, troszkę tutaj e, jednak mam uwag, bo będę na mm -hmm. pewno wiele razy porównywał te dwa filmy, bo to jest bardzo świetny przykład, żeby je porównać, bo są tego samego kalibru. Mm -hmm. Co zadziałało w Władcy Pierścieni, co nie zadziałało w Dune. Mm -hmm. e, ale tak, no musisz, pamiętam jak pierwszy raz oglądałem Władcy Pierścieni, nie wiedząc czym jest, e, nie czytając nawet Hobbita. To znudził mnie w połowie pierwszej części. Dopiero po, po chyba roku, jak wcześniej sobie przeczytałem hobbita, bo, bo tam ktoś mi polecił, mm -hmm. pani z biblioteki mi, mi wcisnęła hobbita, powiedziała przeczytaj i potem usiądź do filmu, to, to dopiero wiesz, zrozumiałem, na co patrzę. Nie zrozumiałem, czy są hobbity, czym, jest, mm -hmm. y czym są krasnoludy w, w tym świecie i tak dalej. A czy wiesz, mm -hmm. y wydaje mi się, że tak jak Tolkien stworzył podwajny do świata fantazji, tak Herbert stworzył podwajny pod science fiction i te motywy przewijają się over and over again. Nie? Mm -hmm. Tutaj, jak, jak już dyskutowaliśmy na, na forum odnośnie tego filmu, e, ludzie zaczęli rzucać nawiązania czy to do Gwiezdnych Wojen, czy do mm, Warhammera 40 tysięcy, mm -hmm. jeśli chodzi o Dune, czy, czy do masy po prostu innych filmów i książek, gier, które, które po prostu czerpią z, z tematyki science fiction i starają się mm -hmm. być nawet nie science fiction na poważnie, ale często nawet space opery e, no Motyw pustynnej planety chociażby wydaje mi się jest e, równie popularny co motyw elfów w fantazji. Nie? No tak, coś w Mateuszu, teraz podkręcam swojego Januszowego wąsa, uderzam pięścią w stół i mówię, że ojciec fantastyki jest tylko jeden i to ino jest Stanisław Lem. Chyba science fiction. U, science fiction, tak. Prze, prze, przejęzyczenie. Zjebałeś, spokój. Zjebałeś. Wiadomo. wiadomo, co chodzi. Nie, ale, ale zgodzę się z tobą, że, że o ile powiedzmy Duna, nawet jak gdy ją słuchałem jeszcze w audiobooku, to wydawało mi się właśnie czymś, co jest... E, chyba już nawet wspominaliśmy, przynajmniej na Discordzie, czy ten, ten temat, że to jest taki opis świata, jak powiedzmy podręczniki do nie? Mhm. że to daje podwaliny pod wiele różnych kwestii, które możesz właśnie w takich klimatach, w takiej konspekcie w zasadzie potem roztoczyć. Nie? Ja szczerze mówiąc też rozumiem, jeśli ktoś jakby nie zna, że, czy nie znał Dune, y, to porównaj na przykład do Warhammera, bo no czu czuć po prostu to, że twórcy potem tego Warhammera trochę się tym inspirowali i jest troszeczkę podob podobnych motywów. Byłem w kinie z, z moim bardzo dobrym przyjacielem, który, który książki nie czytał i kompletnie nie znał lore i mm -hmm. mówił, że właśnie to, że nie znał tego świata też było plusem, bo nie wiedział, w którym momencie się skończy, co się właśnie wydarzy i po prostu wsiąkł, nie? Tak, no tak. Jak gdyby obserwował wszystko, łapał i, i chwytał się tego ze wszystkich stron i po prostu mm -hmm. czerpał i, i bawił się tym, że nie wie, co się dalej wydarzy, nie? Ja no się tak, bawiłem w trochę inny sposób, bo mniej więcej wiesz, wiedziałem, co będzie hmm. później, co będzie za chwilę. Może to trochę porównać do, nie wiem, pierwszego sezonu Gry o Tron też trochę, gdzie hmm. wiadomo, ci którzy, e, ci, którzy wiedzą i ci, którzy nie wiedzą, i inaczej odbierali e, serial, ale ścięcie Szona Bina e, hmm. pod koniec pierwszego sezonu, wszystkich wstrząsnęło tak samo. Hmm. No, to... no ale. Co coś jeszcze powiedzieć, Oskar? E, nie, nie, myślę, że. Znaczy ja mogę tylko e, odpowiedzieć na swoje własne pytanie, mianowicie mi się Diona podobała. E, faktycznie, jak się potem dokształciłem co do jakichś tam drobnych różnic czy coś, e, to nie jest to zdecydowanie film idealny, ale ogólnie zdecydowanie bym go polecił do obejrzenia. No to jak no, już zachwaliliśmy, co, co, co to, dziś uczynię. to jak już tak zachwalamy, to może przejdźmy do tej e, gorszej części, czyli co mi się nie co nam się nie podobało mm -hmm. w Dune. E, a potem przejdziemy jeszcze, posłodzimy trochę i w sumie odpowiemy, co nam się podobało, bo tak tak zaczęliśmy ogólnikowo. E, nie podobało mi się jedna rzecz, którą, którą w sumie ktoś wyknął na YouTubie, jeden z, z ludzi, których subskrybuję. Mm -hmm. filmę to e, zauważył, i co też mnie zrobiło, że w tym filmie nie było tak naprawdę e, kogoś, kto na kim można by było, e, komu można by było może nie tyle kibicować, co, co chciałoby się, żeby, żeby zginął na końcu. O. Mm -hmm. e, znowu tutaj porównam to do Władcy Pierścieni. W Drużynie Pierścieni też co prawda nie było jeszcze głównego złego, bo to była zbyt mała stawka na to, żeby Sauron czy Saruman wzięli udział w boju, ale był tam jakiś tam Uruk Hai, który był z imienia podany, który na końcu zabił Boromira i tak dalej, który ścigał mm -hmm. przez cały film praktycznie głównych bohaterów. Na końcu w ostatniej scenie praktycznie ginie zabity przez Aragorna, czy tam przez Legolas, już nie pamiętam, ale... Tam, jest tam taki suspens, że Boromir w zasadzie robił za takiego pół czarny charakter. Nie? Przez, ale abstrahując do tego się się. właśnie, ale wiesz, był ten uruk Hite, który pod koniec filmu, mimo że nie wnosił nic do fabuły i był po prostu jakimś no z armii orków, po jego śmierci jednak miałeś takie, jest, dokonało się, nie? Mm -hmm. e, w Dunie tego nie ma, w Dunie są super pojedynki, w Dunie pojawia się bardzo dużo czarnych charakterów i w sumie, szczerze, dla Powieści, nie wiem jak w kolejnych tomach, ale dla powieści, e, na przykład Dave Bautista mógł, mógł być zginąć, nie? Na końcu. Albo któryś, nie wiem, Sara Dukarów, Sardukarów, S -Sardukarów hmm. który mógł być przedstawiony trochę, trochę bliżej e, znaczy, widzowi. No, był tam ten jeden Sardukar, co był właśnie takim strasznym skurwysynem. I tak, ale nie wiemy, co się z nie? Nie? nie, no, zginął, zjadł grobal. To myślę, że nie miał za dużych szans A No, ale wiesz, jakby. Ja wiem, że jak gdyby książka książką i pod koniec uh -huh. był ten pojedynek z, z freemanami, żeby dołączyć uh -huh. do, do stada, uh -huh. ale e, na potrzebę, w sensie książkowo to się fajnie broniło, na potrzebę filmu e, zamiast zabijania jakiegoś non e, czarnoskórego typa, uh -huh. mogli po prostu dać kogoś, kto już się wcześniej przewinął właśnie, czy to, Dave, czy to byłby Dave Bautista, czy to byłby ten Sara Dukar, Mhm. który po prostu by ścigał y, Paula i jego matkę aż do fremenów i, i po prostu wiesz, Freemani by nie reagowali, bo chcieliby zobaczyć czy, czy Paul da radę, czy jest godny mhm. i ponieważ go zabił, to go wcielają do, do, do grupy. Nie? Jak gdyby, wiesz, konsensus jest ten sam, jak gdyby finał jest ten sam, mhm. a masz tą taką emocjonalną więź, że o, kojarzę tego gościa, ten gość, to jest ten gość, który krzyczał, to jest ten gość, który tam nie wiem, E, właśnie zabił e, Paula Atrydę, to jest ten gość, który, e, nie wiem, zabił na Idaho i tak dalej, nie? Jak gdyby, no, no. wiesz, to jest ten, ten zły gość, który ciągle ścigał tego Paula przez pół filmu, nie? Tak, rozumiem, z konkretnym... rozumiem, co masz na myśli, ale jakby wydaje mi się, no bo to wiadomo, widzimy pół książki, więc mamy jakby pół historii e, takiej większej. Wydaje mi się, że tym złym gościem będzie ten... E, Baron Harkonnen. E, tak. Ja wiem, że Baron no. Harkonnen będzie tym złym gościem, który na końcu no tak. ginie, ale na potrzeby pierwszej części filmu też mógł mm -hmm. się znaleźć jakiś taki może nie wiesz, wysoko postawiony. Tak, tak. Mm. Znaczy mogliby to ale jakiś, wiesz, chociażby... Jakiś name no. który po prostu ścigał ich, bo dostał rozkaz ścigania ich, nie? Mm -hmm. Albo czy, e. czy to właśnie byłby Sara Dukar, czy to byłby na przykład gość, który przeżył w tym, heli tym omnikopterze jeden z tych mm -hmm. Harkonnenów, nie? No, no. Że on tam, wiesz, by się wykaraskał, cały zakrwawiony i by ich po prostu ścigał, nie? Tak, tak, rozumiem. Wiesz co, wydaje mi się, że mogli zbudować tą postać nawet, bo tutaj powiem o różnicy między książką a filmem. W książce są mentaci i są jakoś tam opisani, no nie? I Chodzi o to, że jest scena, w której umiera Leto, ojciec Pola. I w książce jest to jakby bardziej opisane, że ta jego śmierć nie jest taka bezsensowna, jak wydaje się to być w filmie. Bo w filmie, znaczy tak, zarówno w książce, jak i w filmie, on stara się przede wszystkim zabić Barona Harkonnena. Co mu się nie udaje. Ale w filmie mam wrażenie, że wydźwięk tego jest taki, że to było bezcelowe. Tak, takie bezcelowe, beznadziejne, że on zginął na marne, że zabił tylko jakichś tam henchmenów jego, a on sam w sobie jest ma się dobrze. No to w książce wydźwięk był trochę inny, bo leto ginąc zabił Mentata, czyli, tak, czyli prywatny komputer. E, prywatny, ludzki komputer całego rodu harkonenów. Tak, tak. Właśnie I to też... Mogliby z tego zrobić takiego badgaja, że tam właśnie zrobić z niego jakiegoś takiego skurwysyna niezłego albo coś, co oczywiście byłoby trochę odbieg odbiegnięcie od książki, aczkolwiek, ale... Wiesz, aczkolwiek no. wiesz, piękne nie są wierne, wierne nie są piękne, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Pamiętajmy o tym. No tak, to e... prawda, no, ale to ale, właśnie wiesz, mówię, że, gdyby... że mogliby coś takiego zrobić. Właśnie tutaj też jest kolejny problem, do którego mam, mm -hmm. że sporo rzeczy, które ja wiedziałem z książki, było dla mnie oczywiste, na przykład zdrada UEHA, czy, czy właśnie mhm. men, działanie mentatów, działania Ben Gezert i tak mhm. dalej, no no. co już nie było tak oczywiste dla chociażby tego mojego kumpla, który, który nie znając to świata jasne. oglądał i później dopytywał, a kim był ten stary, gruby dziad, nie? czemu mu się tak oczy przewracały, czemu coś mhm. tam. Znaczy, Domyślał się, że to pewnie jest jakiś, yy, on używa jakiejś tam technologii, ale mm -hmm. bardziej zakładał, że po prostu wiesz, ma jakiegoś chipa w mózgu, nie? Tak, że jest tak. po prostu w ten sposób, że on jest połączony do sieci i tak dalej, więc brakowało trochę też takiej ekspozycji, e, która by pokazała na co patrzę, nie? Tak, tak, rozumiem. To, to jest kolejna uwaga. Czy jest kwestia tego, żeby zmieścili to w jakimś rozsądnym czasie? E, nie, myślę, że to jest trochę kwestia tego, że założyli, że wszyscy, którzy będą to oglądać, e, znają przynajmniej e, odrobinę świat. Nie? Wracając znowu do, do e, Władcy Pierścieni. Tam miałeś no. kilka scen, w których choćby Gandalf poświęcał te 2-3 trzy, trzy minuty do tego, żeby opowiedzieć, na co patrzymy. Nie? E, no, choćby no. tam przeglądając te zwoje, czy, czy, czy dyskutując podczas e, rozmowy z. E, Hugo Weavingiem, bo że on był Elrondem, że jak gdyby miałeś takie e, bardzo wyniosłe rozmowy, które widać było, że były co prawda tylko po to, żeby być ekspozycjami, ale w tym świecie na potrzebę tego momentu e, były niezbędne, nie? żebyś w sumie zrozumiał, co się dzieje. Nie? To nie było mhm. takie na zasadzie wiesz, questów w, w grze. Mhm. Czy tylko, tylko faktycznie miałeś po prostu, yy, a czyli oni teraz o tym rozmawiają, a potem dopiero coś się na przykład działo i ty miałeś takie, to o tym mówili, to o to im chodziło, nie? Mhm. Tak, tak. Że wiesz, jak gdyby wystarczyłoby kosztem sceny, w której Paul przychodza i patrzy na palmy, mhm. yy, dać scenę, w której yy, jego ojciec dyskutuje z, yy, z tym. Z mentatem z, z Boże, tufirem on się nazywał Tufir, nie? Mm, nie, nie tufir tufir Hawad on się chyba nazywał Mentatów. No Wszystko się zgadzam. Że wiesz, że po prostu rozmawia z nim i, i hmm. choćby tak wiesz, głupio ekspozycyjnie mówi, a możesz mi powiedzieć y, tam wiesz, i, i pokazać trochę więcej to liczenie, a nie jak to było w filmie. W filmie y, sposób działania y, Mentadów był pokazany w jeden moment, kiedy y, pa, y, tak, Polat, nie, Leto Atryda zapytał się Tufira na samym początku filmu, O Boże, ile będzie, ile imperator musiał wydać na to, żeby y, wysłać y, całą, y, całe poselstwo, żeby przekazać mi. Dziunę i wiesz, tak, to, tak, to na pewne. moment się oczy przewracają do wkłam mm -hmm. tak. czaszki. I po chwili mówi 7844 złote monety. Tak. I swoją drogą moim zdaniem to było dość niejasno pokazane, bo jakby ja nie wiedziałem o co chodzi, szczerze mówiąc. Myślałem, że to po prostu ten gość jest taki, takim super, tym, super rachmistrzem. No, ale właśnie tak. Właśnie A nie, o że to jest mi chodzi, że... nie? Tak, ale właśnie o to mi chodzi, że brakowało jakichś dwóch, trzech scen, żeby pokazać, no. że to są właściwie ich życie jest ważniejsze od życia króla, nie? Czy tam imperatora, A, tak, czy... No, no. no bo ich jest mało. E, mhm. Przechodzą, kurwa, próbę traw, i, mm -hmm. I nie każdy może być mentatem i, i są programowani, tak samo jak lekarze, tak, tak. że te tatuaże, no. które mają na ryjcu są oznaką tego, że yy, muszą zawsze mówić prawdę, nie? Czy, mm -hmm. czy coś w tym stylu, bo... Brak, bo tak, brakowało też na przykład yy, tego, żeby pokazać, że nie tylko yy, ród atrydów ma takiego typa, nie? No tak. Znaczy no. No, no, wiadomo, Je można było poznać po tatuażu, że Harkonnenowie też takiego typa mają, no ale u no tak, się ale... niż się pojawił, nie? Tak, tak. A jeszcze w sumie jest ciekawa rzecz, bo to jest coś, co ja oczywiście sobie tam się dokształciłem oddzielnie, więc nie wiem na ile wy to wiecie. Wiecie dlaczego na Dunie są mentaci? Czemu hmm. nie ma po prostu komputerów? Bo był bunt maszyn. Tak, dokładnie. I to też byłaby taka fajna wtrętka, tak, żeby wkleić jeśli, e, jeśli Tak, filmie, wiedzieć, jeśli chodzi o bunt maszyn, no. to o tym dowiadujesz się w siódmej czy ósmej książce z rzędu, nie? Mhm, tak, Jak tak, ja w, w materiale źródłowym też nie no, masz tj. tego powiedzianego nigdy. Mhm. Dopiero chyba po śmierci Franka Herberta, jego syn napisał książkę, która opowiada dlaczego Sz... komputery. Komputerów nie ma, a przypuszczam, że zrobił to dlatego, że ludzie zaczęli pytać w latach 80., kiedy komputery stawały się popularne. No. Ej, w sumie, a dlaczego oni nie używają komputerów? Da! Nie? Mhm. E, Starze mówiąc, to się dosyć mocno nie zgadzę z tą opinią. Już w pierwszej części na początku, gdy Jessica, tak, ma, matka Paula rozmawia z swoją przełożoną. Strasznie, strasznie, no. strasznie brak znajomości ten. Ej, no. Tak, spoko, wiadomo o kogo chodzi. Stara no, to... baba, co wkazała rękę do pudełka wkładać. Tak, tak, tak. To ona już wtedy mówi właśnie, że poprzednie społeczności ludzkie właśnie próbowały stworzyć sobie podległe maszyny, co mm. wyszło im na złe i na zgubę. No. Że taką świeżą wiedzę, bo dzisiaj sobie przypomniałem, to jest jeden z pierwszych rozdziałów. Ale no. nie ma opisanego aż tak, wiesz, dokładnie, stricte, jak... Okej. Okay. No ale wiesz, wracając, nie, jak gdyby, no niektóre rzeczy można było faktycznie lepiej wypozycjonować też, jeśli chodzi o świat. No bo na przykład, nie znając... Materiału źródłowego i tego, że na przykład lekarze przechodzą pranie mózgu, że, żeby nie mogli właśnie uczynić krzywdy y, ludziom, dla których służą. Yy, nie znając tego motywu, nie zrozumiałbym dlaczego, UA, dlatego, dlaczego takim strasznym rewillem było to, że, że Niuek zdradził, mm -hmm. mimo że wiesz, cała armia pilnowała, nie? No, to prawda. Gdyby wiedząc, że. Chodzi o to, że ten tatuaż, który ma na czole, sprawia, że przeszedł pranie mózgu i, i w sumie nie może e, przeciwstawić się osobie, której służy, a jednak udało mu się złamać ten, to warunkowanie. Brakowało mi tego, nie? No, bo w sumie wiesz, dobra, był ten przewrót i w sumie tak siedzisz i się zastanawiasz. Kurwa, no ale czemu go nie wykryli wcześniej? Jako szpiega, też tam jest kurwa cała armia i typ z dudami. No. E, ten typ z dodami to był jeden z dwóch momentów, kiedy się trochę przyśmiałem w kinie. A drugi? Drugi to był Baron Harkonnen podjeżdżający do nie, jakby nie będącego w stanie się ruszyć leto. Taki wielki, grubas, wiesz, tak z boku jeszcze widziany, tak podjeżdża jak, nie wiem, jak na schodach ruchomych tak, do tak, tak. gościa. Mnie bardzo śmieszył ten moment. E, o, właśnie, zapytać, to, też, to też było śmieszne. A też mi, To też jest śmieszne, też mi się właśnie przypomniało, e, wszyscy znajomi, z którymi byłem w kinie, e, mieli śmiech, bo nie było wprost też pokazane, że Baron Harkonnen używa e, tych jetpacka, żeby się wynosić. Tak, unosić. tak. No, I mnie, mnie to że skoncentrowało. To, wygląda, to wygląda, on miał kurwa, cholernie, był cholernie gruby i miał strasznie długie nogi. Tak, to prawda. Tak było na początku. Ja tak bym myślał, kurwa on lata? Dlaczego? <suszy> Znaczy potem już w kolejnych scenach już można było zobaczyć, że on się unosi nad ziemią, ale myślę, tak, że tak, miał to tak. taką szatę mhm. długą znaczy, na cztery Tak, na ja wiem, to... chodzi ci o pierwszą scenę, gdzie tak. widać jak on wstaje niby. Tak, tak i potem ale, idzie e... przez, przez Dunę, przez Arakis, idzie przez pałac yy, idzie przez tak. pałac i idzie cała jego armia i on się unosi kurwa jak taki balon, nie? 5 metrów tak, nad ziemią. I ma taką długą suknię, która wygląda jakby miał takie, wiesz, cholernie długie nogi. Nogi, tak, to prawda. Może właśnie chodziło o takie wywołanie efektu what the fuck widzą. A z drugiej strony po co? Nie no, wiem, ale co ci mi się podobało? Się nas... Coś jeszcze chcesz powiedzieć, że ci się nie tak, podobało, tak. Oskar? Znaczy, mi się, mi się podobał ogólnie film. Ma drobne właśnie te zarzuty, co już powiedziałem zresztą o tej właśnie śmierci dla teatry. A, wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. W książce jest troszeczkę inaczej pokazany cały ten motyw, z tym jak właśnie Leto Atryda przejmuje kontrolę nad Arakis. To znaczy, Leto Atryda nie był debilem i on wiedział, że to, że przejmują Arakis, to jest jakiś rodzaj pułapki. I on myślał po prostu, jakby w książce jest to przedstawione tak, że on postanawia założyć pułapkę w pułapce, a w filmie on się wydaje takim super prostolinijnym typem, którego po prostu trochę oszukali. Także to jest takie troszeczkę, troszeczkę na minus bym powiedział, ale ogólnie film jest spoko. No a mi się natomiast y, bardzo podobały y, ujęcia, mi się podobały mm -hmm. bardzo praktycznie wszystkie y, wszystkie mm -hmm. sceny, no może poza sceną Power Rangers w wizjach y, Paula Atrydy. Aha. Były trochę zbyt pompatyczne, ale ogólnie no, bardzo mi się kojarzył z, z Władcą Pierścieni. Tak, tak. Był jest. spoko. Ciekaw jestem, czy w następnych tomach główny bohater będzie trochę bardziej opalony, czy, czy będą utrzymywać, że na pustynnej planecie typ no. jest cały czas blady. A i jak znajdujesz aktorów na przykład? Bo ja słyszałem już kilka różnych opinii. Raz, że Paul Atryda się komuś nie podobał, a mi z kolei się całkiem podobał, w sensie nie był może jakaś niesamowita gra, coś tam ten, ale był spoko. Znaczy, był... Jak gdyby no zobaczymy jak to się wy, mhm. potoczy dalej, nie? Jak gdyby no. ja bardzo lubię większość aktorów, która tam wystąpiła mhm. i lubię Oscara Izaaka i lubię no, no, no. tą mapę, która grała Lady Jessica. Mhm. E, czekaj, żeby nie było, że pamiętam tylko nazwiska męskich imion, muszę ją szybko wygooglać. Tak, E, tak, Rebeka Ferguson, nie. Mm -hmm, e, mm -hmm. e, lubię, e, bardzo lubię mm, e, Jasona Momoe, bardzo lubię A, okay. e, Javiera Bardin na, mm -hmm. na ekranie. E, Zendaya jest bardzo sympatyczna, też lubię oglądać e, filmy, w których występuje, mm -hmm. e, gdzie ona gra. No Stellan mm -hmm. Skarsgard. Też, też jest jeden z moich y, top tier aktorów, jeśli chodzi uh -huh. o, o rolę. Więc Timothy Shalama y, kojarzę tylko z jednego filmu, który mi się tak średnio podobał w sumie. Tamte dni, tamte noce. I uh -huh. y, y, w sumie tyle, jeśli chodzi o jego y, filmografię. Tutaj patrzę, czy jeszcze coś mogłem obejrzeć z nim. Widzę, że grał w Interstellarze. Mm -hmm. e, widzę, że grał w Lady Bell, które zacząłem oglądać, ale odpadłem w Małych Kobietkach, które mam na liście w kurierze francuskim, na którego czetkam, więc wszystko przede mną. Mm -hmm. e, Mi... Jest spoko. Mm -hmm. tak. to, to, to, to jest też młody aktor, nie? więc, więc... Mm -hmm, mm -hmm. w sumie wow, w sumie ma tyle samo lat, co MacLachlan, kiedy grał w, w pierwszej Dunie. Tak. Y, mi, mi się szczerze mówiąc tak na początku troszeczkę kojarzył z Anakinem Skywalkerem, ale, ale, ale, ale potem zmył ten taki y, tą taką płaskość twarzy i, i naprawdę jest spoko moim zdaniem. O, był jeszcze miniserial sci-fi trzyodcinkowy hmm. od junia. A to nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Ale był słaby. E, no. Tak więc. Powiem, że ze swojej perspektywy osoby, która zna te firmy tylko ze screenów, to mm -hmm. między, właśnie, Chalamet a Maclach, tak, który grał poprzednio Paula Atrydę, mm -hmm. to kurczę, oni są bardzo podobnie wystylizowani. Pomijając, powiedzmy, efekt tego, że jednak tam mamy aktora lat typowo 80., a tu typowo mm -hmm. lat 2020, to w zasadzie jest to bardzo związane ze sobą. Hmm. Szczerze mówiąc, e... tak, tak, a ja, że opisy książkowe, to względem Paula Atryd, na przykład na samym początku, który mówię, tak jak już wspomniałem, co ostatnio powtórzyłem, nie ma mm -hmm. tam jakiegoś takiego sprecyzowanego, bo jak on konkretnie wyglądał. Mm -hmm. Bardziej byś było skupione na tym jego podejściu w zasadzie no, nie wiem, psychologicznym, czy po prostu intelektualnym w ten sposób, że był bardzo bystry, że, że wszystko łapał w lot tak, i był mm -hmm. super spostrzegawczy po to, że je potem wyjaśnić, dlaczego to on jest potem taki, a nie inny. Też nie wiem, to jest spoiler, że, że, że zostaje... Nie, no próba jest chyba też w filmie, w ilu pierwszych 10 minutach? 20. Mhm. No to w książce to jest sam początek praktycznie, tak, że, że robią z niego... Mesjasza hmm. takiego, jak na Tak. jest przypomnieć tą nazwę, ale kurczę, też była porówna. El... No... O Jezus, bo to było jakby związane też z, z nim i z jego matką, nie? Ja nie pamiętam dokładnie jak to nazywali. Tak, e... chodziło o to, że tylko kobiety po prostu w zasadzie były brane do tego, że patrzeć w przeszłość tak, w tak. przyszłość, a, a mężczyźni nie przeżywali tej próby. Mhm. I, I on przeżywając próbę stał się właśnie szalem, ale... Nie kojarz co jest nazwanie. nie wiem czy to, no, jest... to Dobra, ale wiadomo o co chodzi. A, jeszcze mogę powiedzieć z takich podobających mi się rzeczy, ale to jest już wiadomo, bardziej książkowa część. Podoba mi się, że moc jest taka specyficzna w tym. Moc, w sensie ten głos, którego oni są w stanie tam używać. Jest to, nie wiem, fajny pomysł i został też fajnie przedstawiony w filmie i ogólnie, nie wiem, podoba, podoba mi się to. Jest dużo ciekawszy niż, nie wiem, moc w Star Warsach, jakby Tak, po prostu, designowo mi się bardziej podoba. Okej. Okay. A w sensie ja wspomnieliście tutaj o porównaniu do władcy pierścieni. Też trzeba spytam no. w kontekście tego, wydaje mi się, że też to będzie trylogia? Czy raczej będzie stylizowana z dłuższą formę, czy krótszą? No e, znaczy, to to... Za... Podobno twórcy zapowiedzieli trylogię. Aha. Trylogię. Hmm. Czyli w zasadzie to, jeszcze tak nie wiadomo, raczej... co, co, co będzie materiałem źródłowym, tak? bo to na pewno skończą do główną część, tak? czyli dune, dune No. i potem no właśnie, przejdą. E, możliwe, że wezmą po prostu fragment tam Mesjasza, który kończy wątki e, tak. Dione, nie? Możliwe, możliwe. No to jest ciekawa rozkmina w sumie. Pisac w Haderach. O. Znalazłem. Aha. Czyli z hebrajskiego skrócenie drogi. Mhm. I to był ten prorok, mesjasz. Którym Fisa. miałby się stać. Tak. Jezus Maria. No te, te nazwy, które wymyślił Herbert, to, to nie są przyjemne dla mojej pamięci. Mhm. No przede wszystkim są po prostu arabskie, nie? Tak, tak. Ale to fajne. W sensie dobrze brzmią. Tak, to mówiłem Salemowi jeszcze przed, przed nagraniem, że bardzo mnie bawi, że to właśnie jest z Haderach, Bene Gesserit, i to wszystko jest takie utrzymane w tych arabskich i masz potem główny hater Paul. Tak, i Lady Jessica. I, i, I dla też osoby niezapoznanej, to mo może być właśnie takie, czy, czy już im zabrakło imion arabskich? A ty będziesz y, Jerry. Okej, będę Jerry. No, Dobra, czy chcecie coś jeszcze w sumie dodać do Duny? E, ja chyba wyczerpałem wszystko. Poza ja chyba... tym, że e, dalej jestem w szoku, że i Kyle McLachlan, i Timothée Motty mają mhm. po 25 lat grając w tym filmie. Bo, Bo jeden, to... jeden wygląda na 16, a drugi na 36. No ale to było takie właśnie podejście od 80 żeby stylizować no jak najstarszy. Teraz mamy w drugą stronę, nie? Te, teraz staramy się właśnie 30-latków 30 upchać, żeby wyglądać czysto-sadkowe, żeby już mieli znane nazwiska. W sumie nie wiem, z czego wynikało tamto podejście, to wcześniejsze, nie? Że, że w zasadzie te stylizacje były właśnie strasznie postarzane. No, może jakieś efekty kulturowe ciężko stwierdzić. O, ja wiem, o, o, o, w, o, przypomniałem mi się, nie, nie, powiedz, ja powiem za chwilę w takim razie. Znaczy nie, chciałem powiedzieć po prostu, że ciężko mi coś dodać do Diony więcej, bo mówię, znam tylko kiedyś, to było z parę lat temu, przesłuchałem 3 czwarta audiobooka, mm -hmm. teraz zacząłem od nowa i osobiście tam się chodzi o książkę, o której też może powinniśmy jakieś dwa słowa wspomnieć. Mhm. To właśnie na pewno można polecić fanom Tolkiena, którzy chcieliby wejść w sci-fi, ponieważ jest to książka, która jest bardzo rozbudowaną ekspozycją, z tak jak wspomniał Mateusz, dokładnym opisem, czemu konkretne technologie działają tak, a nie inaczej, mhm. czemu postacie robią to, a nie co innego. Oto, o czy warto, to czy źle jakiegoś tam zaskoczenia fabularnego, to. Hmm. Nie powiedziałbym, w zasadzie już zważając nawet na to, że są tam mieszane, pewnie w filmie tak samo, tak wątki tego, jak, jak na sprawy postrzega jedna strona, czyli Atrydowie, a jak druga strona, czyli... baron jak był? Harkonnenowie. Znaczy, Harachow mi się kojarzy. Uh -huh. Harkonnenowie. I są wyjaśnione w zasadzie plany i pomysły jednej drugiej strony. tak, uh -huh. W związku z mentatami trochę bardziej... Sama intryga przypomina zabawę w Gambita, tak? Tak, tak. K kto będzie lepiej widział, co, co zrobią tamci, wiedząc to i to. No. E Ale tak, na pewno książkę można powiedzieć właśnie pod kątem tego światotworzenia, które Herbert mhm. no, pięknie oddał. Boże, Super, przypo roboty. Ja, przypomniała mi się ta pasta, która e, tłumaczyła fabułę e, Duny jako e, tam... Jako historię Śląska, że tam y, znany potentat maklerski z Krakowa przenosi się, żeby tam kopalnie na Śląsku od, mhm. od, I teraz ogląda, ja, wiesz, ja oglądam na webie screeny z tej starej diuny i mam po prostu mhm. przed oczami ten tekst i się kurwa śmieje tak. sam do siebie. No nie dziwię się. Tak. Wiesz jak tam na przykład jest, y, jest screen jak jest taki, a wkleję wam. Mhm. To, to ja w międzyczasie powiem. że, że... jest taki, że, jest, że ten Paul Atrę jest taki ujebany po prostu. Aha, i wiem, że to tak, jest tak. pierwsza wizyta w, na kopalni, nie, Paul tak. Atry. A co z prawej strony to jest jego matka? Eee, to jest chyba. To jest albo jego matka, albo. Nie, to jest Hani chyba. Hani. A, a okej. Okay. No, <głos> tak, uzyszedł... Też stylizowana na takie mocne 30, nie? No, trochę. Nie, tak. nie, to jest jego matka. Hani jest yy, no. na poprzednim screenie. Aha, okay. okej. Okay. Dobra. E, ja tylko jeszcze w sumie mogę. Tylko, że powiedzieć... to jest na od swojej matki na tym screenie. E, tak jak w filmie jest ten wspomniany już Jason Momoa i. Ja nie mogę, jak strasznie to, że on grał Aquamana, mi zniszczyło wszystko. W sensie ja zawsze widzę Aquamana, nie widzę nikogo innego, jak on jest w filmie. Powiem Ci, że to, że ściął brodę działa na jego niekorzyści. Może, ale to ogólnie jest w ogóle, nie wiem, Aquaman był, był po prostu takim, taką katastrofą kolejową, że, ten, że, że, że, że widzę to teraz wszędzie. No, Dobra. Tak wszyscy myśleli, że będzie się go kojarzyło z roli tego, Kala drogo, a jakoś tak już przeszło i sam musiałem sobie zeskrinować, jak on no. wtedy wyglądał w grze mhm. Wyglądał jak wkurwiony Jason Moma, się ktoś nie powie. No tak, tak. No. Jest też dość charakterystyczny, więc no. Wygląda inaczej. Swoją drogą taka ciekawostka, Jason Momoa był praktycznie pewnikiem do roli Draxa Destroyera w strocznikach Galaktyki, po w ostatniej chwili zrezygnował na rzecz właśnie Justice League i bycia Aquamanem. ale źle wybrał. Znaczy, ale dobrze dla publiczności, bo wybił wybrał. się odnalazł i w pierwszej części nieintencjonalnie, ale już w drugiej intencjonalnie, mhm. był po prostu osobą z autyzmem, nie? No tak. Znaczy, Batiste ma... Ja jestem strasznie pomiędzy... na rozstaju dróg, jeśli chodzi o jego osobę, bo o ile w Strażakach, w Strażakach Galaktyki jest ok, <śm> tak oglądałem ten, Jezus Maria, jak się nazywał ten cholerny film ten Team of y, Zombies, czy coś takiego. Tak, nie? Tak, y, tak, tak, tak. O, właśnie film o zombie, jeszcze znanego reżysera tego od. Y, Zaka Snydera. Zaka Snydera, tak, tak, tak, tak. No tak. to jest to tak. Nieważne, jak się ten film nazywa. No, tak, nieważne, grupa... jak się ten film. On, on tam gra tak drewnianie, że to jest po prostu okropne. I ja pewnie ja ja podejrzewam, że on nie miał tam za dużo do wymyślenia, bo po prostu dostał taką postać, ale. Ja widzę go i tak mam wrażenie, że w co drugim filmie on jest albo tak spoko właśnie jak Drax, albo jest takim drewnem kompletnym właśnie Czy jak wiesz, w tym no, trzeba też pamiętać, że jak większość no. aktorów y, jego masy to no, no. jest po prostu były zawodnik y, WWE, nie? Nie, no jasne, jasne, I, wiesz, to, I po nie, prostu nie mówię, że nie... po prostu musi się wyrobić, nie? Potrzebuje tak, tak. Wiesz, i, tak no... jest, i tak jest lepiej jak teraz granisz, jak grał na początku swojej kariery, bo właśnie jako Drax to no. była chyba jego pierwsza duża rola nie? i wszyscy po tak. prostu łapali się za głowę. A, a z czasem się wyrobił już w Blade Runnerze, bo w Blade Runnerze grał jakiegoś profesora mhm. i też całkiem dobrze się tam odnalazł. Myślę, że to jest kwestia po prostu dania mu ciekawszych ról niż tępych osiłków. Nie? Ale tak, wiesz, jakie jestem tak. jego kolejne dwie role, nie? wypisany no, chociażby w filmu webie. 2022 Tor, Miłość i Gromie jako Drax i 2023 no. Guardians of the Galaxy trzecia edycja Drax. No, tak. I później Duna 2, nie? W 2022. No tak, tak. Jako Drax w kosmosie. Tak, Drax w kosmosie. Coś ty... Drax tylko nieśmieszny. Tak, biały Drax. No, znaczy Drax jest biały, więc... Nie, Drax jest zielony. Drax jest, ja bym powiedział, że jest biały. Może ma lekko zielonkawy odcień, ale ogólnie jest biały. Ale, no to Drax bez tatuaży. No. Tak, no Drax bez tatuaży to jest całkiem niezły opis. A swoją drogą graliście w, te, w tą grę Square Enix o Guardians of the Galaxy? Bo nie, widziałem, nie, że zbiera całkiem wiem. dobre recenzje. O, w przeciwieństwie do Avengersu. Tak jest, że jak gdyby wszyscy byli nastawieni... Jak po Avengersach, a okazało się, że to jest całkiem dobra liniowa, bo liniowa i mm -hmm. jak gdyby gra na raz. Oho, wywaliło Kamila. Tak, może wrócić. Ale nic się nie dzieje, udajemy, że wszystko jest ok. To tak. jest całkiem dobra gra, bądź co bądź na raz, ale, ale całkiem mm -hmm. przyjemna, dająca takie okay. solidne 10 godzin fajnej zabawy. Okej. Okay. To brzmi, jakby była w jakimś Game Passie, to w sumie brzmi jak fajna rzecz do sprawdzenia. Y no dobra, no to myślę, że możemy pomału kończyć temat Dilny. Tak, pewnie tak. Mm. I przechodzimy do, do tej drugiej części. Więc, jak ktoś tak. już nie chce, jak już ktoś chciał tylko poznać naszą opinię o Dilnie, to może wyłączyć. A jak ktoś chce posłuchać o innych ekranizacjach lepszych lub gorszych, to zapraszamy do zostania. To który z nas zaczyna? Mm. Mm -hmm. już, już płaczę na myśl o tym, jak będę składał ten odcinek i będę to musiał swoje ścieżki łączyć. <laughs> znaczy wiesz, jest nagrywany z bota, będzie git. No wiem, ale on nagrywa sobie ścieżki nie wiem co z moją zrobić, czy... no. żeby nie skleił potem wiesz, jednej, drugiej części, to będę musiał przesuwać. No. A teraz Dzieło. robimy przynajmniej duży, duży, duży kawałek, który będziesz musiał i tak wyciąć. <laughs> okay. Dobra. E, więc może, dobra, to jak była fajna chcesz ekranizacja, za, to przejdźmy. Zacząć? Tak, chcę zacząć. To przejdźmy no. do słabej ekranizacji. Mm -hmm. e, na HBO Go dostępne jest osiem odcinków e, pierwszego i prawdopodobnie jedynego sezonu e, serialu BBC, mm -hmm. który jest ekranizacją, który jest adaptacją e, książek Pratchetta, mm -hmm. e, Głównie tego wątku o Straży Miejskiej. Nie mhm. mówię bezpośrednio, że jest to e, e, adaptacja The Watch, czyli pierwszej mhm. części, czyli Straż, Straż w polskim wydaniu. Mhm. Ponieważ to nie jest prawda, ponieważ serial czerpie praktycznie z wszystkich książek, w których e, bohater, bohaterowie oddziału Vimesa się pojawiają. Mhm. Więc mamy serial, który nazywa się szumnie The Watch. Opowiada historię y, Samuela Weimsa, alkoholika, a jednocześnie kapitana Straży Miejskiej, mm -hmm. y, który trafia na trop swojego przyjaciela z dzieciństwa, który myślał, że, który sam był święcie przekonany, że tamten umarł podczas pościgu, którego, który miał miejsce te 30 lat temu, czy tam 20 lat temu, mm -hmm. ale jego przyjaciel i zarazem Główny Złoczyńca przeżył, a co gorsza nie postarzał się ani o dzień. Tak się zaczyna przygoda, yy, która jest po prostu dosyć dosyć ciężka i po pierwszym odcinku miałem ochotę wydłubać sobie oczy, Ojej. a po trzecim nawet się wkręciłem. <grym> <grym> Okej. Okay. Yy. To, to ja, ja zacznę od tego. Głównym bohaterem jest Vibes? Tak. Okej, okay. to jest już jak. wszystko raczej trochę... się skupia wokół e... Wamsa. Oczywiście uh -huh. e, marchewa, detrytus, e, uh -huh. Angła i e, Cherry uh -huh. e, się pojawiają i są e, członkami straży. Uh -huh i razem z Wańsem rozwiązują zagadkę, ale mimo wszystko cała akcja kręci się wokół Wańca. Okej. Okay. Mateuszu, jak się odniesiesz do zdania, które wyczytałem gdzieś tutaj na jednym z forum filmowych, że w tym filmie Ankh Morpork wygląda jakby wyrwany z cyberpunka zamieszkanego przez postacie z pana Kleksa? E, stylizacja, szczerze, stylizacja mi się bardzo podobała. To był e, może nie cyberpunk, ale jakiś punk na pewno. Bardzo dużo było nawiązań do ogólnie estetyki, estetyki w cudzysłowie, mhm. punk'a, czyli e, wszędzie kolor, kolory, wszędzie e, mhm. wszędzie grafiki. Jak pamiętacie albo jak kojarzycie, jak wyglądał Londyn w latach tych Eee, wszędzie te różowe, żółte, zielone, niebieskie graffiti, takie oczowalące, śmieci i tak dalej, no to Ankh-Morpork ma podobną stylistykę. Jasne, nijak ma się to do świata fantazy. Gryzie się to z światem fantazy strasznie, ale w obrębie tego serialu się całkiem dobrze sprawdza, się całkiem dobrze spisuje. Oczywiście gryzą takie rzeczy jak to, że bohaterowie używają kuszy, ale wszędzie w mieście działają e, kamery, w których gnomy e, praktycznie nawet nie, że robią zdjęcia, ale kręcą całe filmy, montując je po, po okazji, robiąc ujęcia z różnych ujęć, żeby wszystko było widoczne. Co? co, co? To, Tak. Bohaterowie e, wiele razy w serialu wytargują od chochlików e, mieszkających w kamerach, Coś w rodzaju zdjęć z Instaxa, czy tam zdjęć mhm. z Polaroid'a, które mhm. mają suwak, który działa kurwa jak filmik z nie, że ale... możesz sobie przebijać do przodu do tyłu. Takich, takich potworków, takich koszmarków estetyce świata jest pełno, ale jak gdyby samo to, że, że ten świat jest taki brudny, niedomyty, mhm. to się sprawdza. Okay. Złego słowa też nie mogę powiedzieć o castingu. Mm -hmm. Casting jest świetny. Marchewa, jak sobie wygooglacie, jak wygląda aktor grający Marchewę, to jest kurde. Wy... To jest tak. jeden do jednego z Marchewą. Tak, jest jeden do jednego z Marchewą. Angła też mm -hmm. wpada w oko. Sam Vimes, jeżeli chodzi o tego aktora, mm -hmm. jeżeli sobie wyglądać, jak wygląda normalnie w garniturze, to też wygląda jak opisany w książce Sam Vimes. To, co zrobił z nim reżyser i charakteryzatorzy, to wo pomstę no. do nieba, ale sam aktor. Jak najbardziej. Gdyby nie ta tona ma makijażu, którą ma na sobie i próba udawania Jacka Sparrowa, właśnie, bo to jest case, że sam Vice porusza się jak Jack Sparrow w, mm -hmm. w całym serialu, więc tak, uh -huh. łazi jakby y, miał pełno w gaciach, y, wystawiając kolana na zewnątrz, lekko się chwieje i tak, dziwnie bełkocze. To jest nawet w jednym. Ta, nawet filmu nie do tego nie potrzeba. A teraz przeklikuję sobie screenie z kolejnych odcinków i na każdym zdjęciu to wygląda jakby tak chodził. To... Tak. Tak, ee... jest faktycznie w każdym jest pochylony i zgarbiony. Tak, to, to jest całkiem zabawne, bo e, chyba w pewnym momencie nawet twórcy się kapnęli, bo w jednym odcinku nawet się nabijają, że. E, spoiler, nie spoiler, pojawia się w pewnym momencie świadomość Vimesa z innego wymiaru, uh -huh. która trafia do jego ciała i nie bardzo wie jak się zachować, więc jeden z bohaterów mówi mu, że ma się zachowywać jakby był pijany, uh -huh. ale bardziej jak pirat i ma co chwilę mówić arr. Okej. Okay. I jak gdyby w, te, w tym jednym odcinku Vimes się w sumie zachowuje jak Vimes a w każdym uh -huh. innym się zachowuje jak Jack Sparrow. Okej. Okay. Eee, ale mówię, gdyby go pozbawić tego makijażu i ubrać go po prostu w, w ubrania jak pozostałych i go umyć, to aktor naprawdę pasuje do roli Wamsa. tylko po prostu ktoś to mm. za przeproszeniem zepsuł. Pod, On, jak 11. patrzę na tą mimikę właśnie, na ten 11 na 10, jak, jak mówi sam, jeśli chodzi o jego grę, no to, to zawsze mi się kojarzył tak któryś z tych innych strażników. Nobs czytania jako właśnie gość, który tak Ech. wygląda nie? z mimiką i podejściem. Hmm. Tak, w sumie, w sumie masz rację, no gdyby to był jeszcze jeden postać i, i był nim Nops, to nie miałbym nic przeciwko. Kolejna rzecz, która mi się gryzła, to trochę dziwne podejście do krasnoludów. No bo z jednej mhm. strony wiemy, krasnoludy, e, ród raczej e, niższego sortu, że tak, tak. powiem, co, co też było powodem, dla którego Marchewa musiał opuścić krasnoludzki ród, bo mhm. był po prostu za duży i nie mieścił się w kopalniach. E, tutaj mamy w oddziale, mamy Cherry która jest, dorównuje wzrostem Marchewie i też jest krasnoludem, Aha. a tak naprawdę jest yy, osobą trans, jest facetem mm -mm. przebranym za kobietę. Znaczy, no. dobra, nie powinienem tego mówić w ten sposób, ale yy, to nawet nie jest to, że, że ta postać zachowuje się jak postać trans, yy, mm -hmm. seksualna, tylko faktycznie zachowuje się jak facet przebrany za babę z takiego, wiecie, top tier polskiego kabaretu. Aha. Yy, że nawet, nawet nie, nie udaje, nie? Znaczy mhm. właśnie udaje za bardzo, o tak to chciałem powiedzieć. Aha. Tak mhm. więc, wiele jest takich minusów, po których oglądasz i masz, masz dosyć, chcesz sobie wydrapać oczy. Mhm. Ale jeżeli odrzucisz to, że to jest właśnie serial na podstawie świata dysku i weźmiesz to po prostu jako za takich kompletnych randomów, to serial nawet się broni, fabuła jest w jakiś sposób wciągająca, intryga gdzieś tam dąży i nawet w pewnym momencie jesteś ciekawy, jest się ciekawym, jak to się skończy. No a to jak to wyszło, no to cóż. Ej, to brzmi, jak coś z czego zrobiłem sobie maraton do jakiegoś właśnie dobrego picia z nim. To, to, to mogłoby wyjść. No przypominam, że chciałem z wami obejrzeć ten pilot serialu już, o, już w styczniu. No tak, ja wiem. Tak. Hmm. To też nie jest coś co obejrzę wiesz, no. sam przed komputerem wiesz. Które są równie rozdziwione jak moja pewnie, gdy zobaczę któryś z pierwszych odcinków. Mhm. Hmm. Tak jak przy z, nie, niechlubnym Jupiterze, gdzie się zastanawialiśmy, jak to może mieć sens. Nie, nie, no ma, tak. nie ma sensu. Spoiler nie, spoiler nie miało, tak. No. I nadal nie wiem, co się w tym filmie stało. A, i w serialu pojawia się bibliotekarz. O, a jest tak rannym panem po screenie. prostu? Jest facetem eee... przebranym, jest katetem przebranym katetem za mało. No co? czego się spodziewałeś orangutana słuchaj masz faceta przebranego za babę, który jest rzekomo krasnoludem no dobrze, ale ja się spodziewałem czegoś takiego jak ten ten stary film z, z gościem, który ma, ma goryla czy coś tam, nie pamiętam jak się nazywał film? powiem ci, w King Kongu też King Kong nie ma jeśli się zawiodę No to wy... Ym... O, film z Clintem i z yy... Każdy sposób jest dobry. I on tam miał orangutana i chodził z nim wszędzie. To by było super. No ale wiesz, double, double f się przywali. No tak. Nie ma takiego bezkarnego wykorzystywania małp. Poza tym już w Odysei Kosmicznej byli ludzie przebrani za małpy jak komiczna. No tak, bo tam musieli coś zagrać po prostu. Hmm. Pewnie. Czy nie jest zły? Powiem. powiem a, a, nie jest zły, chociaż te włosy trochę dziwnie wyglądają. W sensie no. włosy te co ma na głowie, nie, na, nie brodę. Broda wygląda no, spoko. No ale to tak było bo zaraz, bo teraz y, trochę mam dziurę w pamięci, jeśli chodzi no. o postać bibliotekarza, to on był orangutanem orangutanem, czy on był a, człowiekiem człowieka. zamienionym w orangutana przez no tak, e, rynk, jak, e, tak, tak, tak no. ale chodzi o to, że jakby y, fizycznie on był kompletnie orangutanem, nie? No a na tym scenie wygląda jak orangutan stworzony przez Ryan Winda w moim odczuciu. Okej. Okay. Znaczy, nie, fakt, że, że zawsze w książce był jako stricte orangutan, ale, ale tak. Nie, no dobra. Trzeba zobaczyć pewnie w tym. W... Mówisz mi, ten serial jest tak zły estetycznie, że to, że on nie wygląda jak 100% orangutan, kompletnie ci nie przeszkadza. Okej. Okay, okej. Okay. Nie, nie wybijacie z tego syfu. Mhm. Tak jest. Ale czuję, czuję że, że w sobie. A, a humorek jest w tym, czy, czy, czy raczej zażenowanie ciągłe? Jeżeli jakiś humor jest, to jest on, znaczy nie są jakieś humorystyczne sceny, aczkolwiek jeżeli już jakiś humor cię rozbawi, to jest to raczej nieintencjonalne i niezamierzone. O, miałem nadzieję na prostą brytyjską komedię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie. No, no to w sumie znowu jestem taki średnio zainteresowany. Hmm. Wiesz, top tierem humoru jest to, że e, Vimes pokazuje wetynariemu, gest, którego się nauczył chwilę wcześniej od e, punkowego zespołu, e, czyli środkowy palec na co Vetinaris stojący do niego plecami mówi Masz coś nie tak z ręką? Co Vimes mówi. Nie, nie, wszystko w porządku, pomyliłem się. Wow. No. no to może najpierw się napija, a potem to obejrzę. Ja bym chciał, nawet tak z ciekawości, w sensie widziałem już trochę ekranizacji praczyta, i że to nie była dobra. A A czy Piekło Pocztowe nie porwało? Dwie Mikołaj mi się podobał. Hmm, piekło Pocztowe wiem, było okrojone. Mikołaja, ale pocztow... właśnie Piekło Pocztowe było okrojone to raz, dwa, że trochę mi się Gra aktorska chyba w nim nie podobała, z tego co pamiętam? No, ja wiem, I... że nie byłeś zawiedziony mostem von Lipujkiem i tym, to jak trochę... wyglądał aktor, którego grał. Nawet nie wyglądem, tylko właśnie on grał chyba jakoś tak słabo, ale yy, przynajmniej, no to jest tak jak ja pamiętam, nie, to było jakiś czas temu już, e, ale co mi się nie podobało, to w piekle pocztowym strasznie na skróty poszli, bo zrobili sobie taką ekspozycję w formie Moist miał w książce wizję, a tutaj miał film puszczany z, z listów. Znaczy oni to no. zrobili bardzo w takiej formie powiedziałbym teatru telewizji, tak jak przynajmniej żeby no. że pocztowe. Czyli właśnie mm -hmm. takie te półteatralne, pół... Nawet patrząc na Detritusa, także on był no. też zrobiony tak w stylu rekwizytu teatralnego niż faktycznie mm -hmm. nie Detritus, był pompa. Pan Pompa. A, przepraszam, tak, tak, oczywiście e, Ale, no, może, ale nie wiem, jakoś nie, nie podeszło mi to. Też e, rozumiem taką opinię. Mm -hmm. well. mm, tak samo w sumie Blast Fantastyczny. Mm -hmm. e, też był e, raczej słaby. Mm -hmm. Ale na przykład już dobry, dobry omen był według mnie świetną ekranizacją. A, no dobra, właśnie muszę obejrzeć, bo tutaj Kasia mi co jakiś czas przypomina o tym, że warto. A bo ja nie ty Blast, mówisz, Blast, Mateusz, Blask Fantastyczny jest kolor, kolor magii. magii. Tak, tak ale... on był podzielony na dwie części, bo on w sumie zawierał w sobie i kolor magii, i blask fantastyczny, ten film. No, byłem. Tak. W sumie e, bardzo mnie śmieszy, bo... o, Christopher Lee tam grał śmierć, tak by the way. Mhm, mm tak. Chyba w, w tym, w, w Wiedźmiu Połaju chyba też. Możliwe. Hmm. No, by... e... Właśnie, jest też dużo kontrowersji dotyczących, pamiętam już, castingu tego serialu, bo było bardzo no, dużo gender swapów. To też się znaczy, wielu pan? ludziom nie podobało. No między innymi to, że w serialu The Watch Vetinaria jest kobietą. Nie przeszkadza mi to szczerze mówiąc. E, Dr. Crooks, czyli e, przywódca Gildii Asasynów też jest kobietą. Aha, okej. Okay. I, drogą... i, ha, i gardło sobie podżynam, Dibbler też jest kobietą. To trochę dziwne faktycznie, To jest ale... całkiem zabawne, bo e, on się pojawia praktycznie w każdym odcinku i mm -hmm. dopiero gdzieś w siódmym albo w ósmym, przy samym końcu sobie uświadomiłem, że to jest Dibbler. Aha. W sensie jego postać jest zupełnie... E, znaczy jest bardziej zmerdżowaną kilkoma postaciami świata dysku, jest... Zmerczowanym. Bardziej, bardziej jest harym królem niż diblerem, tak naprawdę, w tym serialu. Aha. W sensie, nie wiem, dlaczego w sumie nie dali go jako Harego króla. Mhm. E, bo jest po prostu. Dibler jest takim e, rzezimieszkiem, mhm. e, który wie, co się dzieje w Ankh-Morpork, który handluje wszystkim, co się da, żeby zarobić hajs. Żadnej mhm. pracy się nie boi i handluje z wszystkimi, przez co jest najlepszym informatorem Weimsa, nie? No tak, brzmi jak sens, ale faktycznie dziw, dziwny wybór na Diblera. W sensie, a, a czy mówi, że gardło sobie pod żyna? No właśnie, właśnie mówię, że bardziej w tym serialu przypomina Harego Króla, nie? No bo no on tutaj. tam fakt, że handluje rzeczami, ale Dibler, że tak powiem, robił w detalu. A w serialu, no tak, tak. W serialu tutaj Dibler ewidentnie robi w kurcie. Okej. Okay. W sensie, zawsze jak jest, to okay. e, wyładowywuję jakieś skrzynie z jakimś towarem i mówię, że teraz tym się będzie zajmował, że to jest teraz warte mm -hmm. e, inwestycji, i tak dalej. Że o, nikt, nikt tym nie chce handlować, więc ja muszę i tak dalej. Więc to brzmi bardziej na Harego Króla. To prawda, to prawda, to brzmi królowo, hmm. który dorobił się na zbieraniu śmieci i kup. No tak, wiem, że po screenach to opinia to nic nie znaczy, ale faktycznie jeśli chodzi o postać wetinariego w The Watch, to, to kompletnie mi nie pasuje ten hmm. wizerunek. A kto wam pasuje z aktorów na wetinariego? Bo ja kiedyś miałem taką rozkminę i dla mnie e, osobiście w perfekcyjnie zagrałaby kobieta, tylko kurde, jak się nazywała ta aktorka? E... O mój Boże, jak ją o wiem jeszcze, jak ją znajdę. E, w Konstantynie Archanioł Gabriel, to była... Tilda Swinton. Swinton, dziękuję. Tilda Swinton to jest właśnie mój perfekcyjny wetinarii. Uh, yeah. uh, ja bym, jeżeli już chodzi o, o wetinariego, to bym no. się skłaniał do dwóch osób. Mhm. Albo y, Kate Blanchet. Która, która grała Helę w, w Torze Ragnaroku. Aha, okej. Okay. A druga... A jest taki aktor, zaraz go znajdę. Tylko muszę sobie przypomnieć, czym on grał. Mi na przykład osobiście Wetinarius Going Postal, czyli... Lord Ty Tywin Lannister. Tak, tak, Tywin Lannister, a teraz chcę kurczę, jeszcze nazwać tak, jak go rodzice nazwali. I, i eee, z... Charles Dance. Charles Dance, Charles Dance okay. tak. Ale to powiedziałbym, że tak bardzo klasycznie, w sensie taki klasyczny starszy gość. Nie <głos> wiem, mi, mi ta Tilda Swinton jakoś tak pasuje dobrze. Ona ma taką twarz, że, że jest tak, takim lekko kosmitą, a dla mnie w trochę był takim kosmitą. W sensie nie zachowywał się do końca jak człowiek, tylko jak robot kosmita. Znaczy, on się zachowywał bardzo tyrańsko. Yy, tak, tak, ale jakby yy, nie czuć w nim było tego, że ma jakieś wady. <grym> Dlatego Robot kosmita mi się, mi się wydaje jako dobry, dobry opis. No ale wiadomo, to każdy ma swoje typy. A no, nie znajdę teraz tego aktora, jak sobie przypomnę, to. Mhm to powiem. No ale jeśli w sumie o to chodzi, to z mojej strony tyle. Mhm, mm okej. Okay. Czyli The Watch raczej nie polecasz. Raczej nie na trzeźwo. powiem tak. <coughs> Mówię, już pod koniec się bawiłem całkiem przyjemnie. Jeżeli już udało mi się odciąć od yy, spuścizny i, i materiału, źródłowego stworzonego przez Terego praczeta, i mm -hmm. udało mi się oddzielić te postacie od ich pierwowzorów, to bawiłem się świetnie. Mm -hmm. A też w sumie najbardziej tutaj uwiera Vimes, bo, bo w sumie Marchewa, czy sierżant Angła, e, mm -hmm. kap, kapitan, nie. Jaki ona miała stopień um. Kapral, ona była kapralem, nie? Chyba no. się nie zmieniał ten właśnie? Myślę, że się z... zmieniała z czasem, tak. No, ale chodzi o to, że Marchewa, Angła e, są spoko. Mhm. Większość postaci pobocznych, na przykład e, Lady Sibyl jest spoko, mhm. e, główny zły, e, który jest wzięty z e, Straży Nocnej, czyli Cancer, Droom, on się chyba nazywał, mhm, tak. też jest spoko. Veterinary e, jest spoko, w, przywódcy gildii są spoko, tylko no, najbardziej uwiera Vimes, nie? Mhm. Vimes Sparrow. Mhm. I najgorsze jest to, że seria się tak wokół niego skupia, że nie jesteśmy w stanie się od niego odciąć. nie, nie jest w stanie się odpierdolić, nie? Aha. Mm. No i trochę jeszcze y, nie podobało mi się właśnie to podejście do... Y, może inaczej. Podejście, żeby y, osoba trans była przedstawiona jako krasnolud, było spoko. Ale mhm. wykonanie było e, bardzo tak takie polsko-kabaretowe, nie. Okej, okay, okej. Okay. Że jak gdyby. Że jak gdyby nie, post, nie postarane było, nie? W sensie, mhm. nie wiem, jeżeli już poruszają ten temat w ten sposób, to faktycznie mogli na przykład wziąć osobę trans jako aktora, albo wziąć właśnie aktora, którego, który nie wygląda jak e, ewidentnie e, pomalowany. E, pomalowany mężczyzna, nie? Uh -huh, uh -huh. Że tutaj brakowało tutaj odrobiny nie wiem, aktorstwa, postarania w tym temacie. Bo sam motyw mi się podobał, nie? Uh -huh. Sam motyw y, w sumie mógłbym kupić. No bo nie było w krasnolud... W krasnoludach ciężko było stwierdzić, czy są e, mężczyznami, czy kobietami, bo pod ziemią wszyscy są mężczyznami. Uh -huh. Wszyscy są krasnoludami pod ziemią. O, tak to było. Tak. Więc to był naprawdę, mógł być fajny motyw, ale też został tak samo zaprzepaszczony, jak motyw Weimsa. No cóż. Jeszcze dorzucę, że tak przeglądając właśnie tej postacie, to sama Anna Schancelor, która gra w nie byłaby złym wyborem nawet, jak tak patrzę, tylko została ucharakteryzowana ale idiotycznie. No, jak to charakterystyka. Wiesz co, jakby ją ucharakteryzować na przykład, jeżeli już nawiązujemy estetyką do lat 80. i 70. Mm -hmm. to brnijmy w to dalej. ucharakteryzujmy ją jak Margaret Thatcher. Tak, tak, dokładnie. Bo w sumie Margaret Thatcher była pierwowzorem Vetinariego. Mhm. Mm a tutaj to zrobili tak w stylu, nie wiem, w randomowej dyrektorki szkoły z komedii amerykańskiej. Więc wiesz, jak gdyby... Yy, kompletnie no. poważę, z tego nie, nie widzę, wiesz, tej jakby powagi, czy, czy jakby to powiedzieć, wagi tej osoby, nie? Mhm, no. Tak, tak, on tutaj dużo, dużo traci przez te swoje małpie wygłupy. Jak powiedziałeś o tym nopsie, to teraz jak tak myślę, że kurde, chyba faktycznie starano się zmerżować te dwie postacie niepotrzebnie. Bo znowu, jak sobie zobacz, jak ten aktor wygląda, to no. Kaman, on wygląda, wypisz, wymaluj Vimes z książek. No. Tak więc niestety. Nie postarali się. Z tego co wiem, serial już jest anulowany i ma powstać inny, lepszy, uh -huh. pod większą kontrolą córki Pratchett'a. Aha, no. Wiedźmy. Mm, wiedźmy. W sumie to jest chyba jeden właśnie pytanie: czy z Wiedźmi było jakieś. Fajne była, była. film animowany był o Wiedźmach. E, no dobra, a, a, a film aktorski? Nie. Bo jak mamy ten Śmierć no To Mamy, tak, yy, tą Mikołajkową wersję, z Reince Mamy Color Magi. No, z... jeszcze były? Serio. Strasz, Strasz no to jeszcze seria? Straż Miejska, Wiedźmy, e... pocztowy, no i później um... był Mosul nie, czyli ten rozwój, e hmm. industrialny rozwój Ang nazwijmy to. Tak. A najkrótsza i w sumie y, jedno z lepiej napisanych serii. Jeszcze bogowie nie byli poniekąd jak własną serią? Nie. Mm, nie, jak już, to, znaczy nie, bo niewidoczne uniwersytety to się głównie kręciło wokół Rise Winda. A pomniejsze bóstwa? Pomniejsze bóstwa. To znaczy miałeś kilka takich, nie pamiętam, chyba nie czytałem pomniejszych bóst, ale miałeś kilka takich y, one-shotów, nie? Mm -hmm. Między innymi, właśnie, potworny regiment, czy, czy ten o e, Boże, o Maurycy i jego wspaniałych szczurach. Mm -hmm. No, jeszcze mm -hmm. była ta, jeszcze była e, Tiffany, tak. Tiffany, bo nie bolała, tak. I Nak mhm mm Ona miała dwie nazwy w polskich tych tłumaczeniach. Tak, bo wykresze? pierwsze tłumaczenie było e, nierobione przez cholewe. I o. wielu panów było bardzo zburzonych. No bo to było wydawane w sumie w takim wydaniu, nawet nie jak praczetowskim, tylko takim bardziej pod dzieci. Z zupełnie inną okładką, z zupełnie inną szatą graficzną, więc też tłumaczenie było inne. Nawet nie wiem, czy to ten sam. Nawet nie jestem pewien, czy to ten sam, a wydawnictwo wydawało, wiesz. A chwila dokuczliwa, co? Tak. Znaczy... Oh, wow. Znaczy ja czytałem. To to była w sumie moja pierwsza książka, placzata, więc yy, mm -hmm. zdała. Yy, zdała test, bo się wkręciłem w świat, nie? Okej, okay. jasne, jasne. Ale, ale to tłumaczenie takie. Yy. Skąd to to ma chwilę wzięli, nie? Nie, myślę, że, myślę, że tutaj też nie przesadzałbym aż tak. W Sensie ja wiem, że puryści e, haters gonna hate, ale jak na książkę, jeżeli wiesz, zacznie się czytać, to, to nie masz żadnych błędów, nie? Problem nie, nie jest... znaczy, tak, tak, tak. Ja zakładam, że wiesz, że w czytaniu to, to nie ma żadnego ten, nie? Ale tak po prostu z czysto teraz patrzę z translacyjnego punktu widzenia, co autor miał na myśli, kiedy, kiedy to wymyślił. Mhm. Ale niech mu będzie. No jedynie, co to mamy, no to rym, nie? I to taki łamany akwila dokuczliwa. Czego nie ma, w pierwowzorze. Ale dobra, faktycznie może teraz trochę za bardzo chodziło o to. biorąc pod uwagę, myślę, że to może być po prostu dosłowne tłumaczenie z imienia Tiffany w sumie. Biorąc pod uwagę, że Wojciech po angielsku to jest Ad Albert, nie? Tak, tak. No tak. tak, tak. E dobra. Jako, że już mamy chyba z półtorej materiału, to może przejdziemy dalej. Tak, możemy. Możemy to e... rozbić zawsze na dwa odcinki, nie? Odbierę. Ale dobrze, spróbujmy. Ja nie będę mówił jakoś super długo, mam nadzieję, więc mogę, mogę teraz ja trochę pogadać. E, ja w ramach Halloween oglądałem e, film The Thing, czyli e, nie pamiętam jak się nazywa po polsku. Coś? Coś. Coś. Okay. Nie mylić z tym. Tak, nie mieć z tym. Nie mieć tak, tak, to. Tak. I... Z tym tak, tak to, właśnie z tym. To, kurwa, tak. dobra. W Dlatego angielski jest troszeczkę lepszy. The Thing, film z 82 Johna Carpentera. Jeśli nie znacie, to, to jest taki bardzo oldschoolowy bym powiedział. I taki też należący już do klasyków. Film o tym, że następuje w jakiś sposób zetknięcie z obcą cywilizacją i walka o życie swoje. Tak skrótowo mówiąc, jest ośrodek badawczy na Antarktydzie i w ten czy inny sposób znajdują statek kosmitów, który się tam rozbił dawno, dawno temu rozmrażają jednego z obcych, który się akurat ostał. Okazuje się, że obcy jest takim shapeshifterem, to znaczy potrafi się zmieniać w inne istoty i próbuje zjeść wszystkich innych tak, tylko, i jest w tym e dość słoneczny. Tak, tylko, że jak gdyby no. e potrafi przyjmować kształt innych istot, ale potrzebuje iluś iteracji, żeby osiągnąć to do perfekcji. To też jest ważne. Tak, tak, że zajmuje mu to czas ogólnie i tak. no, jakby w czasie tego przekształcania się jest dość e, potworny tak, dla ludzi. Ale każda, każda kolejna próba przekształcenia jest coraz bardziej dokładna. No tak. I ogólnie to przekształcenie się jest dość dokładne, bo tam dopóki e, nie wymyślają na filmie jak, się, e, jak do tego podejść, to nie wiedzą tak de facto, czy ktoś jest tym kosmitą, czy nie. E, to ogólnie... jak się wydaje no w finałowej scenie Kurt Russell był kosmitą czy nie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że w finałowej scenie jest ten, e, ten drugi gość i że to on był kosmitą. Tak jak ludzi się wydaje. Się, nie wiesz, Wielu ludzi się kłóci, wielu ludzi e, do teraz no. się o to sprzecza i znajdują jakieś tam Pamiętam jakieś, czytałem ostatnio jakieś, mm -hmm. znaczy po obejrzeniu w sumie tego filmu, no. czytałem, że o, bo jemu się tam nie odbijało światło od oczu, więc on na pewno jest kosmitą. Tak, tak, no bo to by, był jakiś tam taki ten motyw. Ja też czy, jakby czytałem taką fajną teorię, co oczywiście jakby w filmie nie jest jakoś tak super zaznaczone, ale jest taką teorią, że na końcu Kurt Russell podaje temu drugiemu gościowi, co nie pamiętam jak się nazywa aktor, butelkę i że jest jakby niby sugestia, że ta butelka to wcale niekoniecznie jest jakiś trunek, tylko jest coś tak, nie to jest albo to jest tak. i że chce sprawdzić, czy on się tam skrzywi, czy coś tam, że daje mu do picia benzynę i że skoro się nie skrzywił, to jest kosmitą i tak dalej. No mówię, tych teorii jest no. naprawdę mnóstwo. Tak, tak, ale jakby y poza tymi teoriami, sam film powiedziałbym, że jest solidny, nadal bardzo dobrze się go ogląda. Nadal te, efek te efekty specjalne teraz już mogą się wydawać trochę śmieszne, ale nadal bym powiedział, że są spokojne, są takie ciekawe. E I co? E dlaczego, dlaczego teraz o tym mówię? Otóż to jest adaptacja. E jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś w latach 30. albo 4. E o już mam, dobra, nieważne. E w 1938 roku wyszła nowelka, która nazywała się Who Goes There? i na jej, na jej podstawie został zrobiony The Thing. Z tym, że The Thing nie jest pierwszym filmem, który jest rzekomo na podstawie tej nowelki, bo pierwszym, pierwszy był z lat 50. The Thing from Another World. I powszechnie z jakiegoś powodu wzięło się twierdzenie, że na podstawie nowelki zrobili film The Thing from Another World, i film Carpentera, który powstał później, jest swego rodzaju remakiem tego filmu, podczas gdy to nie jest do końca prawda, bo um, o ile w uproszczeniu to film Carpentera jest dużo bliższy nowelce, w sensie jej treści, e, ma swoje uproszczenia, ale ogólnie całkiem nieźle pokrywa się z tym, co w niej było, a w Film The Thing From Another World ma bardzo dużo zmian i jest dużo od niej dalszy, więc nazywanie go jakby, um, jak się mówi, remakiem tamtego mm -hmm. filmu jest takie no, dość niesprawiedliwe. E, ogólnie jeśli chodzi o jakieś tam różnice, to głównie są to różnice w takie drobne, które pomagają trochę w dramaturgii filmu, więc jakby można je trochę pominąć. I na to się też kończy troszeczkę nowelka. Jeśli, jeśli pamiętacie albo nie, tam jest taki motyw, że jeden z odseparowanych od reszty ludzi badaczy z tego, z tego ośrodka badawczego okazuje się, że był obcym od dłuższego czasu i zaczął budować statek kosmiczny. Ehm, otóż e, jakby w książce ten wątek jest trochę bardziej rozwinięty i mniej więcej na tym się kończy, nie ma wielkiego boom na końcu, tak de facto. E, a e, no wiadomo, w filmie The Thing e, jest, jest dość duży boom mm -hmm. na końcu i cały ten właśnie motyw, o którym już no tak. wspomnieliśmy. Ale Carpenter, Lubi, boom, i więc... Tak, ale nie mogę, jakby nie mogę powiedzieć, że jest to złe zakończenie, bo jest, jest to całkiem klimatyczne zakończenie. Gdyby kończył się tak jak książka, to można by powiedzieć, że wręcz byłoby to antyklimatyczne. Mm -hmm. Ale ciekawa rzecz jest The Thing from Another World, bo w The Thing from Another World jest zmienione tyle rzeczy, że aż bym się zdziwił, że ktoś nazwał to adaptacją tej książki. Ten kosmita tam jest przede wszystkim tym, rośliną. Nie jest, nie jest takim jakby kawałkiem zmiennokształtnego mięsa, tylko jest, tylko jest właśnie rośliną. Faktycznie ma jakieś tam motywy tego, że się przekształca, w sensie zmienia swój wygląd, ale wydaje mi się, że on tylko robi taki body horror, a nie de facto zmienia się w, w kopię czegoś, czegoś, co już istnieje. No i ogólnie jakby hmm, kończy się tak dobrze, tak amerykańsko dobrze, to znaczy jest hmm, Wielkie zwycięstwo amerykańskich naukowców nad e, ludu, ludu, e, e, zjadającym ludzi kosmitą. Tak, kanibalem. Tak. I no w ogóle ten stary film jest taki dziwny, że, że w ogóle jestem dziwny, że on w jakikolwiek sposób może być uznany. Raz, że adaptacja z niego średnia tej nowelki. Dwa, ja wierzę, że sam z siebie jest taki raczej... Ja wiem, że to głupie na... pytanie, ale można no. go gdzieś obejrzeć. Myślę, że w takim, że tak powiem, Netflixie czy czymś, to raczej go nie znajdziesz, natomiast w wersji studenckiej myślę, że na luzach. Mm -hmm. Kuma. E, dobra, warto tutaj jeszcze taką, taką moją dygresję, no. że w 2015 powstał mm -hmm. prequel do The Thing? Tak, naz jak, nazywał się chyba nawet tak samo, prawda? The Thing się po prostu nazywał, tylko miał rok w nazwie. Tak, 2011, hmm. przepraszam. E, I problem w tym filmie był taki, że hmm. e, nie pozwolono im użyć animatroniki. No. Przez to e, masa bardzo fajnych modeli kukiełek, które, hmm. nad którymi, przy których pracy w sumie też Carpenter e, współpracował, no. pomagał tworzyć. Poszła... E, poszła do szafy i parę lat później została wykorzystana w jakimś niskobudżetowym horrorze. Tak, no cóż. Ja nie oglądałem tego z 2011 filmu. Jestem całkiem zainteresowany, chociaż słyszałem, że jest raczej średni, ale o tyle jest fajne, że jest faktycznie prequelem do filmu Carpentera, o tyle, Ta. że tam, jakby film, się, film Carpentera zaczyna się tak, że dwóch Szwedów Nor Norwegów Norwe chyba. Nie Norwegów, Norwegów. Goni helikopterem psa pies jest kosmitą i strzelają do niego i tak dalej. Tak. Potem oni obaj giną. Ci główni bohaterowie z bazy amerykańskiej lecą tam do ich bazy, żeby zobaczyć, że wszystko jest zniszczone, spalone i, i martwe i tak dalej. I to jest właśnie jakby historia tego, co się stało w tej bazie tak norweskiej. Więc I o tyle jest to ciekawe? Po zdjęciach i jakichś tam scenach, co widziałem? Znaczy ogólnie film przez no. to, że właśnie producenci nie pozwolili wykorzystać praktycznych efektów specjalnych. No. Film jest bardzo słaby i bardzo źle się zestarzał. Uh -huh. I miejscami nawet widać green screen'owe, nie do końca wyczyszczone uh -huh. statywy, nie? Mhm. Uh -huh. E, ogólnie no lepiej obejrzeć drugi raz The Thing. Aha. Nie wiem. Ja, myślę, ja, ja, ja wiesz jestem koneserem słabych filmów o zombie, więc może sobie też obejrzę ten tak z ciekawości nawet. Spoko. E, ogólnie no ja pamiętam, wspominam The Thing całkiem dobrze, widziałem go chyba trzy mhm. albo dwa lata temu. Mhm. Na pewno jestem ciągle pod wrażeniem tej animatroniki, która została wykorzystana w tym filmie, mm -hmm. bo to, co, co tam. Te kopiełki, które potworzyli, są naprawdę top tier i, i, no. i do teraz budzą jakiś wstręt. To, co chyba tylko dobrze świadczy o tym, że, że ten film źle się nie zestarzał. Tak, ogólnie. No nie, i też miał tam naprawdę, naprawdę bardzo fajne. duży wpływ na kulturę. I, mhm. i był chyba ten motyw był chyba wykorzystany bardzo wiele razy. Choćby w grze Among Us, mhm, no tak. z, z, która w zeszłym roku biła popularność. Swoją e... drogą, a propos tego, w Among Us, nie wiem, czy to już jest w grze, czy dopiero będzie wprowadzone. natomiast powiedzieli, e, będzie motyw, że losowo w niektórych grach będzie e, ten e, impostor będzie miał opcję znaczy, oczywiście losowo będzie miał dostęp do tego, że będzie mógł na chwilę przybrać wygląd czyjś in, Inny kogoś kolor. innego. Tak, z tym, że wiadomo, wiąże się to z jakby tam, wiadomo, z skomplikowaniem gameplayowym, trwa czas, zostawia ślad i tak dalej, i tak dalej ale niemniej jednak jest cool opcją i faktycznie jest trochę podobne, um, po, po, podobne do The Thing. Mhm. No nie wiem. No w każdym razie um, chciałem jeszcze powiedzieć, że był też w pierwszym sezonie Archiwum X był odcinek inspirowany Defing. Warto mhm. obejrzeć, bo też był chyba mhm. jednym z bardziej trzymających napięciu jak z pierwszego sezonu. W ogóle mhm. Archiwum X jest całkiem całkiem dobrą kopalnią. E... Mhm. Boże. Brakuje mi słowa. E... Inspiracji i, i i te Easter Eggów z innych. Mm -hmm. no tak. z innych filmów, nie? Oni tam mhm. e, im później, tym bardziej się bawili, nie? Tak naprawdę. czy znaczy już od początku się bawili, już tam po, po, powiedzmy pierwsze cztery odcinki były dosyć takie e, jeszcze okay. sensowne i, i trzymające próbę tych, tych kosmitów, a potem już lecieli po kolei z każdym mhm. horrorem, jaki kiedykolwiek wyszedł i brali z niego główny motyw i, i wrzucali do, do mhm. serialu. Hmm. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy mogę zrobić coś nieprofesjonalnego jak na skalę naszego podcastu? E, czyli znaczy. co? E, Mateusz, dobrze pokaż, że ty kiedyś pytałeś o ten oryginał książkę Battle Royale? No. To chciałbym ci powiedzieć, że teraz szukając coś y, Cambella, e, Jest jedna za... jako powieść. Tak to chcesz powiedzieć? Czy został w Polsce wydany? Tak, w 2021. Tak, wiem o tym. Okej. Okay. To, to, to, Ale dziękuję. <grym> Sam się teraz zainteresowałem i, i, i kurczę, z, zerkam, na co na fajne, 45 zł. Aż to jest kubełka, 772 strony. Tak, naprawdę super. Dobra, nieważne. To co, jeszcze został mój temat. Mhm. czy ma propozycja, to może na rozgrzewkę. Gdybym zapytał was o pięć cnót rycerskich rycerzy okrągłego stołu, to potrafilibyście jakąś wyjąć? Bóg, honor, ojczyzna. I e... jeszcze dwie. E... E... E... Nie, to, to, to, to, to, to Słowianie, to rycerze. O, raczej, Słowianie raczej by nie mieli jednego boga. No. Bogowie, honor, ojczyzna bogowie honor bogowie, bogowie honor, honor, no, honor, no, honor work work. właśnie <laughs> nie, ja szczerze mówiąc nie, pewnie to tam jest coś takiego oczywistego jak jakaś, nie wiem cnota czy prawdomówność, ale tak, żebym tak, wiedział czy, na pewno w cnotach rycerskich cnoty nie ma, ale tak no. <laughs> dobra, no to tak w skrócie godność, waleczność wiara, czyli w sumie Bóg hmm. szlachetność pomoc innym oraz odwagę Czemu o tym mówię? Ponieważ jest to pięć cech, których na pewno nie można zarzucić sery Gawainowi. Mhm. I tutaj też być może wiecie, ale też dla słuchaczy sery Gawain to jest siostrzeniec króla Artura. Mhm. Czyli bohater Zielonego Rycerza, Green Knighta, o którym chciałbym coś opowiedzieć. Czemu moim zdaniem od razu, tak zacznę od opinii, warto obejrzeć ten film i czemu? Ponieważ, y, jaki macie, y, nie chcę powiedzieć stosunek, a raczej doświadczenia od, z y, ekranizacjami mitów arturiańskich? Coś no, widzieliście? Na pewno widzieliśmy jakieś filmy, bo ciężko nie y, y, nie widzieć. Chociażby, chociażby tego króla Artura z, z tą znaczy, Natalii Portman. Skirą Knightley. Tak. Te, te, też Ej. mi się ciągle mylą, więc się nie dziwię. Czy był, są legendy Arturiańskie? Chyba nie. Jeszcze ten, jeszcze ten z 2017 od Gaia Król Artur też był całkiem spoko. Tak, wcześniej był znany dosyć rycerz Króla Artura, czyli z konerem Konerem. Mhm. I dosyć znany serial oczkowy, który kompletnie nie puszczy, czy przygody Merlina, może trochę bardziej. No i magiczny miecz, nie? Od Dreamworks, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było Dreamworks. Nie, Warner Brothers. Zawsze znaczy, magiczny miecz na pewno, tak, tak, tak, jak mówisz. No, no to ogólnie zwykle są to, mówić nie mówić, jednak nastawione ekranizacje na, jakby to powiedzieć. Kino takie, które bym powiedział, że zwłaszcza jeśli chodzi o legendę Miecza czy, czy, czy króla Artura, Taki pokazanie, jak to Tolkien pokazał nam, jak się legendy adaptuje, czyli mm -hmm. że to ma być taki wojownik, ma być to pokazane właśnie, że on jest tym takim overpower w zasadzie e, osobą, która dlatego jest królem Arturem, ponieważ właśnie spełnia o, te wszystkie wymagania. Zapraszam, po... jeszcze Indiana Jones i, i, i święty Graal. E, tak. I to powiem, też jest adaptacja bo... legend arturiańskich. Jest. I, I to było jedno z lepszych jest. przedstawień w zasadzie rycerzy króla Artura, jeśli patrzeć na te wszystkie adaptacje. Bo o co chodzi? W zasadzie wszystkie te legendy raczej pokazują, tak jak powiedzmy, nie wiem, no, też pisma religijne, te postacie z obu stron. Czyli mhm. zarówno pokazanie króla Artura jako tego, który potrafi. Yy, Pokonać taką taką zagadkę czy, czy, czy przygodę, ale również te wszystkie jego wątpliwości. A jeszcze właśnie, mm. postacią w legendach hartońskich, która tym bardziej ma z tym problemy, mm -hmm. jest jego siostrzeniec właśnie Serge Wayne. Czyli lekkomyślny, w uparciu, który w zasadzie nawet jakoś mu nie zależy na tym, żeby zostać no, rycerzem tak, za bardzo, poza. No, w zasadzie wszystkimi tymi pozytywami przez to przychodzą, czy jakieś słowa i, i większe poważanie. Mhm. Ale jeś, jeśli słyszę o tych przygodach, czy coś, to widać właśnie ten jego strach w oczach. Mhm. E, dlaczego miałby w ogóle brać w tym udział. No. E, więc pozwolę sobie też na zaspoilowanie pierwszych dosłownie 15 minut filmu. Mhm. Jest to film Mateusz wcześniej wspominał, że, że był pokazywany w większej ilości w kinach studyjnych, mm -hmm. ponieważ faktycznie odrywa się zupełnie od nurtu tego, co jest zwykle pokazywane w tego, właśnie w tej tematyce. Tutaj to, co większość reżyserów był umieściła w pierwszej godzinie filmu, zostało umieszczone w pierwszych 15 minutach, czyli jest przedstawiony mm -hmm. Serge Wayne, jest przedstawiona jego matka, czyli Morgana. Jest hmm. pokazany szybko król Artur, jako już starzejący się i w zasadzie no, bardziej zależny od swojego dworu królu, który szuka powoli następcy na tronie. Mm -hmm. no, no i w... jako... że Co? co się uf, coś się co? Nie, że w obsadzie filmu widzę też śmieciarza. Śmieciarza? Nieważne, mów dalej. Przepraszam, że cię przerwałem. <śmiech> Dobra, eee, ale wrócę od tego, co tam, kto, kto ma taką, eee, taki pseudonim. E, wracając, e, król właśnie Artur już szuka powoli, ten, wiadomo, że najlepiej się wychodzi na tym, kiedy powierza się dobre stołki rodzinie, wink wink. No to mówi do Gawaina w czasie świątbowego narodzenia, że słuchaj, w zasadzie dobrze by było, gdybyś pokazał właśnie swój patos rycerski i właśnie dał nam powody, opowiedział nam jakąś historię rycerską. Też to jest, to nie będę już chodził w szczegóły fajnie rozegrana ta scena właśnie pokazania tego, że, że, że Gawain sam ma wątpliwości, czy, czy powinien, czy nie. Mm -hmm. W międzyczasie jego matka szuka właśnie jakiegoś y, sposobu, żeby upchać swojego syna na tron i sprowadza na, y, sama nie będąc na uczcie y, rycerskiej, sprowadza na nią zielonego rycerza. Mm -hmm. Czyli postać półmityczną w zasadzie, która... Przychodzi i mówi, że jako, że są święta, że wykładałby zapewnić jakąś rozrywkę, to on proponuje mhm. taką grę, że każdy, kto się ośmieli, może zadać mu ranę. Aha. Zaś on wróci za rok mhm. i, to, i zrobi, no odda piękny za nadobne. Wykona sobie tą samą ranę. A ponadto przez najbliższy rok do czasu kolejnego spotkania e, śmiałek ten będzie mógł dzierżyć jego toku. Mm -hmm. No i wszyscy mnie, tak czy na pewno, czy coś. No i w zasadzie Gewein, który widzi w tym swoją możliwość, e, podejmuje wyzwanie. Mm -hmm. I znając właśnie te wszystkie chytrości e, bogów lasu, etc., Mówi, że mm. myśli, że znalazł sposób, ponieważ robi co, odcina rycerzowi głowę. Aha. Na co się on rycerz podnosi się z podłogi i mówi, to za. A, chyba mamy jakiś I... problem. A tak. był, był problem, tak. Aha, czyli zostawiamy w takim suspensie. Tak. E, że podniósł e, głowę i podniósł głowę i powiedział do zobaczenia za rok. Okej. Okay. I wyszedł. No i tu zaczyna się praktycznie. Główny nurt filmu, który pokazuje właśnie przez kolejne półtorej godziny, film trwa, jest pełna dwie, z tego co pojawia, to, że najpierw właśnie Gawain przez najbliższy rok nie robi kompletnie nic, żeby się jakoś do tego spotkania przygotować, a potem mhm. mimo wszystko właśnie odczuwa potrzebę, że no jeśli on tam nie pójdzie, to nie da się uszukać przeznaczenia, wyrusza w drogę rycerza. I na swojej drodze spotyka właśnie wszystkie te wątpliwości, które miał, czyli w zasadzie mierzy się z wagons nutrycerskich na podstawie bardzo pięknie skomponowanych scen właśnie pokazujących, jakby to powiedzieć, tą taką majestatyczność czy niezrozumiałość tych legend, nie? Mhm. Czyli to nie jest tak, że to stricte powiedzmy, nie wiem, no jest, nie wiem, wierząca, o, na przykład biedna osoba, tak, która no, prosi o jałmużnę, tak? No jeśli da tą Jałmużnę, to znaczy, że, że to znaczy, że wygrał ten, tą próbę rycerską, a jeśli nie, no to że ją przegrał. Zamiast tego jest to właśnie przeplecione różnymi. Scenami właśnie, gdzie sam widz musi domyślać się w zasadzie czemu nas służyć powiedzmy spotkanie tej postaci, a spotkanie mm -hmm. tamtej postaci i czy zachowania y, Gawaina są sprawiedliwe czy nie. Teraz zrobię taki krótki meksyk, ponieważ mm -hmm. słuchawki was nie słyszę, muszę was przeżyć mm -hmm. na głośnik. Ale my nic nie mówimy. Tak. Może dlatego nas nie słychać. E... Myślę, że i tak się rozładowali. Dobra. Tak? Te, te, teraz was słyszę. Mam Dobrze. nadzieję, że wy się nie słyszycie w eche. W w w nie, chyba jest. Okay. Eee. No i w zasadzie powiem tak. Nie chcę może więcej mówić o tym, co spotyka na swojej drodze, żeby nie spoilować. Mhm. Zresztą, nawet jakbym wam opowiedział, co on spotyka, to sam bym nie umiał wyjaśnić w zasadzie. Co. byśmy do... cię nie uwierzyli. Tak, co do końca mają na celu dane sceny czy, czy spotkania. Sam w zasadzie oglądałem to. To był jeden z, z film, który oglądałem po długiej przerwie. W sensie miałem dosyć długą absencję od oglądania jakichkolwiek filmów i szukałem czegoś właśnie takiego, żeby to nie było kino takie miałkie z jednej strony, ale też żeby nie wymagało ode mnie skupienia przez całość trwania. No i to jest tak pięknie wypośrodkowane, że w zasadzie można cały czas dopatrywać się tej symboliki, która jest tutaj w tym filmie świetna. I niektóre symbole powiedzmy sobie jakoś rozszyfrowałem i fajnie się z tym czułem właśnie, że o, wymyśliłem i chyba mam rację. A niektóre po prostu ze sceny to tak popatrzę, mówię, Super efekty, fajnie właśnie wykadrowane czy coś, ale nie mam pojęcia w zasadzie, no, czemu spotkać tak ładnie inną postać. Mhm. Więc dlatego mhm. ten film polecam, i zakończenie, które wielu ludzi mówi takie, ale o co chodzi? ten, To mówię jest najlepszym zakończeniem, czy jakim, na jakim można było się zdecydować. Mhm. Fajnie brzmi brzmi ciekawie, brzmi, powiedz mi, czy, czy sama fabuła? Bo rozumiem, że film jest estetyczny, ale czy sama fabuła jest jakby taka inna w sensie satysfakcjonująca. Czy to jest film, którego forma jest wyżej niż treść i trzeba to zaakceptować? Powiem tak, tak w kwestii fabularnej w zasadzie no, to jest w zasadzie kino nie? Tylko że kino drogi przebytej na koniu no, i piechotą, e, czyli właśnie ten rozwój postaci. Fakt, że sama fabuła się rozwiązuje powiedzmy, tak, czyli dochodzi do, do, do, do kresu tej drogi i, i, i też, czy to jest spoiler, że, że no na koniec spotyka zielonego rycerza, no skoro do niego idzie, no wydaje mi się, że nie. No, e... raczej. Tak, ale właśnie jest rozwiązanie tego ich, nazwijmy to, no tej gry, tak, no, jak to nazwał Zielony Rycerz, mhm. wie, wie, więc pod tym kątem jest to rozwiązane. Poza tym fabuły jakiejś większej nie ma powiedzmy. Nie ma powiedziane, czy Morgana dobrze zrobiła, czy źle zrobiła. Czy, czy, czy król Artur go koniec końców mianuje, czy nie mianuje. To jest wszystko takie super zamglone na koniec. Że są mm -hmm. w zasadzie pogłoski o tym, że mogło być tak, a mogło być inaczej. Hmm. Spoko. Okej, okay. ale to brzmi w sumie jak... Spoko, jeśli cały film jest taki... Mm, mysterious? Mys tak, mysterious to, to brzmię. Zakończenie tak, tak. jest dyskusjonujące. To, to się... kojarzy mi się przykład y, Parnassus, był taki? Był tak, taki się... był, był, był. No, no, że, że, że tam też w zasadzie było... Był właśnie uznawany za jeden z takich właśnie e, filmów, które jest niby bogate i ten, a jednak różniły się tym, że właśnie prób próbowały być takie niezrozumiałe dla widza. Nie? Mm -hmm. The Road chyba też w sumie. O, jeżeli dobrze kojarzy. O, to też jest w sumie ekranizacja książki z Vigą Mortensteinem. O, teraz widzę. E, powiem że szczerze, że no nie kojarzę tego po prostu tego filmu. A, to jest ale... taka apokalipsa atomowa z perspektywy ojca z małym synem. Aha, oha. I to też jest kino drogi swoją drogą. Okej. Okay. No do, do Parnassusa nawiązałem jeszcze właśnie względem tego, że, że, że były tam takie powiedzmy jakieś sceny czy aktorzy, czy rekwizyty, które w sumie jak tak kojarzę, to, to jest fakt, że potem nie oglądałem tego Parnassusa na premierę 2009. To mm -hmm. było lat temu, ja już 12. To wtedy na pewno tam nie, nie zrozumiałem, co reżyser w zasadzie chciał osiągnąć. Nie? Ale też się jakoś nie skupiłem, bo też wydawało mi się, że to właśnie będzie jakiś taki film, po prostu, no, który będzie od niego wymagał. Nie? Mm -hmm. I, I tu ponadto też właśnie. O, z, sam... z takich przestrzelonych filmów wymagających, które mi się przypomniała tegoroczna Anet z Adamem Riverem. Mhm. To, że na tej fali są na plakacie. Dobra, to, to, to, to tak, tak to, to, to też był film, który e, forma była powyżej treści, ale tam po prostu gówno wyjebało. Pierwszy raz widziałem ludzi, którzy idąc do kina studyjnego, nastawiając się na film, w którym forma jest ponad treścią, czy tam forma jest równie ważna co treść, wychodzili z kina. Hm. Bo ja... Też siedziałem w sumie przyznaczę, że siedziałem na tym seansie i nie wiedziałem, czy jestem po prostu za głupi na ten film, czy, czy czegoś coś przeoczyłem. Mhm. Aczkolwiek krytycy się zachwalają, więc coś w tym filmie musi być. Aha. No, to jeśli chodzi o zielonego rycerza, to też właśnie widziałem właśnie. Trochę, jeśli chodzi o polskie źródła, to mniej, ale właśnie recenzje, które miały na celu też powiedzmy, wytłumaczenie, co zdaniem recenzenta właśnie znaczyły dane symbole, nie. Więc to się fajne właśnie taka mm -hmm. prosta, znaczy właśnie, no prosta. Zależnie od tego, jak głęboko chcemy zrozumieć, co, co reżyser miał na myśli. No i też zawsze chodzi do założenia, że reżyser mógł coś mieć na myśli, ale po prostu źle to wzorować, nie? Co, to... Ale... Powiedz, jeżeli nie chcemy myśleć, co resztę ma na myśli, to też się będziemy dobrze bawić, czy jednak nas przy, trochę przytłoczy? E, jeśli lubisz po prostu ładne widoczki i, i, i popatrzeć na, na, na zgrabny rozumiem, właśnie, że to nie jest film, na którym mogę do... wyłączyć mózg, nie? To nie jest taki film, to jednak e... chyba trzeba śledzić. Bądźcie, że... że... Powiem no tak, jeśli na przykład mówią, że ludzie jak szli na ten film, no to myśleli, że to będzie właśnie taki, wiesz, film o rycerzach, będą się tłukli tak, no i będą jakieś tam, nie wiem, walki na koniach, etc. To mm -hmm. mo może powiedzmy, obejrzeć wtedy pierwsze 15 minut, potem się wyłączyć i zobaczyć, o, jest rozwiązanie tej fabuły, nie zobaczmy o, o co chodzi. I nie zwracać uwagi na ten rozwój bohatera przez, przez cały środek. Y Cały środek jest za to wypełniony pięknymi kadrami. to chociażby cały czas mi się gdzieś się w oko. Podsuwa ten screen, to wam od razu też podrzucę. Niestety słuchacze muszą sobie poznajdywać. Są tam też robione jakieś efekty CGI, które one były dla mnie głównie niezrozumiałe. No, może poza mm -hmm. biegającym w koło niego Liskiem, który też jest takim symbolem, który wydaje mi się dosyć łatwo rozgryźć. Ale tak w zasadzie, jeśli byś się nie skupiał na tym filmie, to wydaje mi się, że po prostu będziesz miał takie light fantazy. No, skupam. z drogą, nie? Mhm. Mm Trochę motyw spotkania, nawet nie wiem, jak się nazywała ta postać w filmie, czy ona miała jakąś konkretną nazwę. Praktycznie parę dni przed spotkaniem już y, zielonego rycerza. Chyba lord po prostu to był, nazwany jako lord. Mm -hmm. Tak, był lord i dama. O, w ten sposób. No To, że dociera do domu lorda i damy, i, i w zasadzie tam ta scena, na przykład dla mnie to poza, poza jedną kwestią, to była taka w zasadzie, czemu lord na przykład zachował się tak, a nie inaczej. Nie? To... To jak tyś z, z, z słuchaczy chce mi wytłumaczyć, co miała na celu postać Lorda, to z chęcią cię Niech przysa. zostawi komentarz, Nagranie. Tak. tak, tak. Aha, no. bo mówi, że, że śmieciarz tutaj jest ten, wy, wypisany w obsadzie filmu. Tak, tak. To, to jest jedna z pierwszych mhm. postaci, którą ten. Taka humorystyczna scenka na początku. Hmm. Czyli reasumując, tak już zbiórczo, Dune polecamy. Pierwsz, tak. Tą nową, tą starą niekoniecznie. E, książkę. Green Na Night'a polecamy. The Thing tak. polecamy, The Watch nie polecamy. Tak. Ju. Także nie odcinek wiec. In Plus. Więcej rzeczy polecamy niż odradzamy. To no. dobrze. No dobrze, czy to był dwudziesty drugi odcinek podcastu Trzech Muszkieterów? I którzy swoją drogą no. oryginał, czyli trzej Muszkieterowie też mieli swoje ekranizacje na podstawie książek Dima. czy jak to woli po polsku Dumasa. Tak. Ostatnio Ten się powiedziałem, nie wiem czy kogoś zaskoczę, że Dima był mulatem. Tak, właśnie chciałem tu powiedzieć. Przepraszam, że ci zepsułem. E, ja się dowiedziałem oglądając Lovecraft Land. O. Ja się dowiedziałem oglądając stream z takiej przygodówki. Ona się nazywała... Kurczę, ja teraz... sobie... przygody... Jakiegoś tam muszkietera. Tak, i e, historia jego ojca go zainspirowała do napisania Hrabiego Monte Cristo. O. Hmm. Tak, a ja widziałem tu Sze Przygody Piątego Muszkieta, tak to się nazywało. Bardzo fajna przygodówka swoją drogą. Mhm. Fajnie, o, fajna. O, fajna, humorystyczna taka w klimacie Monkey. Znaczy, bardzo mi się podobają wszystkie zdjęcia, które są Aleksandra Dyma, są tak robione, żeby nie było widać, że macie kolor skóry. To nie czemu? Zawsze mu robili zdjęcia czarno-białe. No. Nie no. o to chodzi, ale są e, wybielone. E, są, są, są. W takim... Są ewidentnie wybielone te zdjęcia. Hmm. Może, może kwestia jakiejś technologii, może na przykład nie byłoby dobrze widać e, detali na zdjęciu albo coś takiego. Z druga z takiej postaci, która też właśnie się wtedy od razu już doczytałem o tym, to mm -hmm. Puszkin. Hmm. To mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, bo jednak Rosja ja to nie wydawało mi się, że, że właśnie. Może być tak, że ktoś innemu podróż skóry mm -hmm. wtedy osiągnął. Aleksander. Aleksander Puszkin, tak. tak. No, ty... Imię, imię łączy. No tak. Dumo. Duma, tak, to się mówi? Nie, nie wiem. Dumo. Duma. Dumo. Dumas. W Polsce Dumas, jesteśmy, słuchaj, po polsku mówimy. Dumas. No. I Tom Brader. Tak jest. No dobrze. Czyli to chyba na tyle? Tak. Tak myślę, okay. materiał mamy dwie godziny. Mm -hmm. Taki Więc Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do tego momentu. Nasze słowo trochę się rozgadaliśmy trochę za dużo chyba o The Watch. Stanowczo, stanowczo za długo ciągnęliśmy temat Dune. Ale obiecujemy eee, poprawę w przyszłości. Obiecujemy poprawę w przyszłości. Albo nie. Oby częściej nam się zdarzała ta przyszłość. Może. Owszem, owszem. No to dziękujemy bardzo. Mówili dla Was trzej muszkieterowie, czyli Mateusz Siewiński, Kamil Demczyszyn i Oskar Machnowski. Halo. Cześć. Cześć. Ja nie wyłączam Krego.